Witamy, witamy, witamy bardzo serdecznie w 71. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo nagrywamy sobie godziną wieczorną jest to poniedziałek 24 październik 2016 roku oczywiście słuchajcie no i standardowo w studiu będzie ze mną Rafał Radomski. cześć wszystkim witam będzie z nami Tomasz Sawacki cześć witam po długiej przerwie tak, witamy Tomku i oczywiście ja jestem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kelder. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, w 71 odcinku, można powiedzieć, że to, to później będę nawiązywał do Walking Dead'a, później, bo dzisiaj obejrzałem ten pierwszy odcinek, rewelacja. Też, też widziałem, super po prostu. Super, super, super, OK, to może sobie delikatnie o nim później powiemy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o Wiarze. Zapowiedziałem, dałem pierwsze wrażenia tego wiara, ale chciałem głównie pogadać z Tomkiem na ten temat, więc... Dzisiaj z Tomkiem rozwalimy VR, PlayStation VR, co to jest, jak się w to gra, jak się to używa, jakie są gry, czy to w ogóle ma sens i powiemy Wam czemu Tomek ją sprzedał i powiemy Wam czemu ja ją dalej mam. Więc to tyle w temacie głównym. Oczywiście powiemy sobie o mniejszych lub większych grach przy okazji tego wszystkiego i powiemy sobie o różnych ciekawych rzeczach, a sporo się w sumie ostatnio działo, łącznie z nowymi dziwnymi konsolami. E, tak czy siak Hyde Park, czyli e, co my robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, a o ostatnich czterech tygodniach może powie nam Tomek? E, no, to, to, no to nie przedłużając. Wiecie, przez te ostatnie cztery tygodnie udało mi się skończyć tylko jedną grę. Mianowicie Virginia, która trwa 2,5 godziny i to robiłem na trzy razy. Więc mhm. to i tak jest dla mnie wyczyn. Tak szybko ukończyłem tytuł. Jestem w siebie dumny, a to z jednego prostego powodu. Eee, Gry, moja... Grałeś na wiarze, grałeś na wiarze. No, no, no. no na wi wiarze też pograłem, ale to, to to później opowiemy dokładnie, ile ja na tym pograłem i dlaczego. W no w no. sumie to wszystko się wiąże też z tym z tym jednym małym brzdącem, który już rośnie u mnie tak do tego stopnia, że, że naprawdę wymaga stuprocentowej uwagi. Eee, I powiem wam szczerze, o graniu powolutku już zaczynam eee, zapominać. Z jednego powodu prostego, bo, bo nie ma kiedy, a jak już jest, kiedy zagrać sobie te ostatnie dwie godzinki na Koniec wieczora, to jestem zmęczony i tak stwierdzam, że chyba lepiej i spać po prostu. A w trakcie dnia, jak, my, jak, jak wiecie, jak, jak mała tam, jak mała tam y, się zajmuje powiedzmy sobą, co się nigdy nie zdarza. No to te granie już nie wygląda tak jak kiedyś, więc, więc naprawdę moje cztery tygodnie y, nie wyglądały zbyt ciekawie, jeżeli chodzi o, o, o granie. Mało gier skończyłem, mało pograłem, ale tak jak mówię, no wiara. Pobawiłem się, po te, po, poczęstowałem się troszeczkę z tego torcika, ale kurczę, on jest trochę za słodki dla mnie. Powiem o tym później z Krystianem. No, okej, okej, okej, no. I co? No i słuchajcie, no, pograłem sobie też Forza Horizon 3. I fajna to jest gra, wiecie, fajna, naprawdę można, można się pościgać. Tym bardziej e, zdziwiłem się, że bardziej od samego jeżdżenia po tej całej wyspie po, po, po Australii, tak, to bardziej podoba mi się wyzwanie na pojedynek znajomych, wiecie, walka o, o setne sekundy, żeby tam jakoś okrążenia być na pierwszym miejscu w klubie itd. itd. E, wciąga ta gra naprawdę i, i, i może, można powiedzieć, że troszeczkę zbyt surowo poprzednich odcinkach ją oceniłem, bo, bo pełna wersja naprawdę to, to jest to samo co Forza Horizon 2, tylko że więcej i głośniej i, no i w sumie tyle. Ale z chęcią posłucham, co u Was było przez te dwa tygodnie. Dobrze, że dziękujemy Ci Tomku. Rafale, co Ty robisz przez ostatnie dwa tygodnie w takim razie? Myślę, że warto wspomnieć, że odwiedziłem i to tak w sumie dosyć solidnie, bo na cały dzień się zerwałem z pracy i, i sobie pojechałem na te targi w Warszawie, Warsaw Games Week i sobie tam poużywałem w sumie przez 8 godzin różnych przyjemności, niektórych wątpliwych, niektórych mniej bardziej. Nie wiem, czy teraz, no. teraz chyba nie będę opowiadał o tym bardziej szczegółowo, potem przejdziemy sobie może, do tego, ale też parę fajnych ograłem, jakieś tam pokazy poglądałem, które w sumie, no, na tą chwilę to już, to już gdzieś tam wyszły w internet, nie? Tylko, tylko wiadomo, tam na przykład te White Lancy były prezentowane za kotarą, wiesz, zamkniętą na jakichś tam pokazach. Niestety nie grali, tylko puścili jakiś filmik, powiedzmy, z jakiejś misji. Ale wyglądało to bardzo fajnie i obstawiam, że to może być e, gierka, w którą sobie pogram multiplayerowo, a, a myślę, że sobie trochę przez najbliższy rok multiplayera spróbuję odświeżyć i spróbuję się w to wczuć, bo udało mi się też e, wygrać jakiś konkurs. Pokonałem kilku gimbusów w pytaniach o PlayStation U. i tak dalej i, i dostałem plusa na rok za darmo, więc no skoro dają, to już, to już go wykorzystam. No tak, tak, tak. To już mhm. wypada. Pomijając fakt, że transformery są teraz w plusie i, i, i stoją u mnie na półce i, i tak trochę wszyscy się cieszą, a ja nie no ale. No ale ja się okay, nie cieszę. Ja te, no, Ja ściągnąłem te transformery po to, żeby je ściągnąć, a tamte spółki może sprzedam. Nie wiem, zobaczę. W mhm. każdym razie. I tak uważam, że fajna gra i cieszę się, że gdzieś tam poszła, poszła szerzej. No no. Eee, no to co, tam też wiara obadałem parę, parę demek różnych, porównałem sobie PS Pro, bo tam było takie y, specjalne stanowisko, na którym y, puszczali. Boże, co to była za gra? Eee, pewnie, pewnie Horizon. Metalowy Gania. Horizon, no. Na tym pokazywali, mieli tam jakąś specjalną wersję, gdzie, gdzie pod oddzielnymi przyciskami gościu po pierwsze mógł włączać HDR, a po drugie mógł włączać to całe przyspieszenie z PS Pro wynikające. Nie? I? No i kazałem mu się zatrzymać i, i pokazać konkretnie wiesz, w miejscu gdzie stoi jak to się zmienia, bo inaczej nie było tego widać. Po prostu. No jeżeli chodzi o, faktycznie, Dobra. no, coś tam się poprawiają, te tekstury i tak dalej, ale biorąc pod uwagę jakieś tam, wiesz, delikatne smurzenie na telewizorach, które wiesz, zawsze jest, to, to, praktycznie się tego nie zauważało. Żadne wiesz, elementy typu, nie wiem, draw distance i tak dalej, które wiesz, faktycznie by się rzuciły w oczy, to, to nie było widać yy, tych elementów okej, okay, no, jakbym wiesz, stały się patrzył obok, to bym wybrał, który jest ładniejszy, ale to jest na zasadzie, wiesz, jak, jak z dwóch dobrych, nowych telewizorów, tak? I, I naprawdę musisz wierzyć w to, że ten, który wybierzesz, to potem jest lepszy i, i sobie to wmawiać, nie? Natomiast sama funkcja HDR, no to wiesz, no, znana jest mi od dawna, tak? Gdzieś tam przy jakichś zdjęciach powiedzmy, czy przy czymś. Akurat mam telefon, który obsługuje, wiesz, robienie zdjęć w hdr i, i zawsze mam to włączone, zawsze jest różnica, fajnie są tam podkręcone kolory. Eee, Choć mi osobiście to też przypomina trochę włączenie trybu sport w telewizorze, który tam wyciąga mocniej te kolory i nasycenie. Ale fakt faktem, no jakieś tam efekty świetlne, patrzenie się w słońce, tak. czy, czy coś w tym stylu, rozbłyski mm, zawsze wygląda trochę lepiej na tym HDR-ze. No tylko, że niby to mamy przecież już w PS4 teraz popatrzu, tak? Więc tak naprawdę fajnie byłoby zobaczyć, jak to wygląda na telewizorze, który to obsługuje na zwykłym PS4 teraz. W każdym razie, no mówię, PS4 Pro w ogóle nie pokazali jako coś interesującego. Obiecywali, no tam coś próbowali, ale, ale w ogóle to zainteresowania nie wzbudzało. E, trochę było stanowisk z wiarem, trochę były kolejki, więc też wam się na pewno przyłącza do dyskusji, bo jakieś tam trzy gierki ograłem I udało mi się też znaleźć stoisko z Gran Turismo Sport, które Brew pozorom dosyć sporo się rozwinęło, przynajmniej patrząc po tym jakie mieliśmy wcześniej filmiki, bo tutaj wyglądały już całkiem ciekawie. Oczywiście to grafika nie jest tak efektywna jak... Jak powiedzmy byśmy się spodziewali po nowej grze, tak jak wiecie, wchodził jakiś drive club czy coś i tam starał się czymś pozamiatać, nie? no to, to wiadomo, że tutaj dalej, dalej takich rzeczy nie ma, dalej czuć to Gran Turismo po prostu od momentu, w którym się wsiada, mm, ale model jazdy no jest, jest bezbłędny i bardzo przyjemnie od razu się to, to wyczuwa, no to tyle, ale bardzo mnie zmartwiło to, że można było ustawić, a wcześniej nie było takiej opcji przynajmniej, ja nie pamiętam, żebym ją znalazł kiedykolwiek, Taki, wiecie, typowy tryb beginner, w którym po prostu jak na komórkach ten samochód sam ci przyhamowuje w zakrętach i, i w zasadzie to siadasz, ciśniesz gaz do końca i skręcasz lewo, prawo i, i nic innego nie robisz. I to mi się trochę nie podobało, że w ogóle coś takiego robią. Wiecie, no, u, u, ta gra udaje w tym momencie, nie, jako symulator, że, że nie jest symulatorem. No, ale dobra, powiedzmy, że czasy tego wymagają. No, no tak. No i tyle, no, bo coś tam jeszcze powiem później, może tam dokładniej było. Okej, okej, okej. W ogóle tak, e, Tomku, ja mam, mam do Ciebie pytanie, bo Ty dalej, dalej chcesz wziąć tę PlayStation Pro, prawda? Jak najbardziej. E, nie nie martwię Cię ostatnie, ostatnie właśnie takie e, zapowiedzi chociażby chociażby yy, koleżków od Titanfalla. Mamy premierę Titanfalla w tym tygodniu, w ogóle rewelacyjna gra, już, już recenzje pierwsze są świetne i oni powiedzieli, że no już coś tam w tej, w tej opcji, w, te, w, tej, w, tej w tej wersji, którą, którą już yy, każdy będzie mógł kupić, już tam będzie coś dla pro, z tym, że to będą nie, niewielkie kosmetyczne zmiany, no bo jakbyśmy chcieli wziąć te po 4K, to potrzebujemy niewyobrażalnie dużych, um, dużej mocy, a no to samo przez się było do zrozumienia, że Pro nie da rady po prostu wyświetlić to w 4K. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, koleżka od Final Fantasy 15 powiedział, że nie, nie, nie, nie, nie, póki co e, z premierą na pewno nie będzie możliwości dla PlayStation Pro jakichś super se settingów, settingów ze względu na to, że po prostu nie starczyło nam, nam czasu na to, żebyśmy robili to i to tak. i tu też jest dodatkowa informacja, że twórcy mogą to dalej w sumie olać, mieć to dalej w dupie, bo, bo nie będą chcieli bo to potrzeba dodatkowej ilości czasu żeby coś tam pozmieniać nie, nie boicie to w, w żaden sposób wiem, że coś tam będą chcieli zrobić, ale mimo wszystko Tomku? Ale ja nie wiem, dlaczego mam mnie to bolić. Bo słuchaj, od początku, jak ja cokolwiek o PlayStation 4 Pro mówiłem, po, mówmy o nim, no Prosiaku, no. bo tak jest łatwiej. No, bo on e... zobaczył, no. Ja nigdy nie celowałem w telewizor 4K, bo po pierwsze nie planuję na razie kupować telewizora 4K, a po drugie nie wierzę, że gry będą działać w 4K. Będą działać w tym 4K, ale z połową efektów takich, które mamy teraz, więc będziemy mieli tak naprawdę gry w lepszej rozdzielczości, ale w bieda wersji, więc mnie to kompletnie nie interesuje. To co mnie interesuje, to po prostu mieć gry, które gram teraz na PlayStation 4, w z większymi, wiecie, z lepszymi efektami, większym frame rate i tak dalej i tak dalej. I e, jak sam wiesz, to już takie łatki są dodawane do gier. Brider dostał aktualizację, która ma trzy tryby wyświetlania, tak? Ten mm, e, tak, tak, tak, tak. najszybszy, naj, najbardziej graficznie e, wypasiony i ten w 4K, który jest najuboższy w grafikę, tak powiedzmy sobie, w efekty. E, tak samo Deus Ex, ten, e, o którym opowiadaliśmy, on też już dostał łatkę. I, i słuchajcie, dla mnie no to jest wszystko ok, bo ja już mam Konsolę moją pierwszą premierową, ona już, wiecie, no, od premiery troszeczkę swoje wysłużyła. E, I w sobie nie wiem, czy ona mi wiecie, za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku już przestanie działać, więc mhm. spokojnie sobie odłożę na półeczkę do kolekcji moich wszystkich konsol. A jej miejsce zastąpi konsola, która będzie działać identycznie jak czwórka, z tym, że niektóre gry będą miały dzięki temu lepsze efekty, jeżeli twórcy je dodają. Tak? A żyjemy w takich czasach, że do gier, które już są dawno na rynku, twórcy mogą wydać łatkę która będzie zawierała wiecie, ulepszone tekstury, jakieś dodatkowe elementy, więc to nie jest najmniejszy problem, jeżeli jakiemuś studiu będzie się chciało dodać właśnie te opcje do tych starych gier, tak? Słuchajcie, no Ge Gears of War 4 y jako premierowa łatka ma, ma 11 gigabajtów danych, tak? Słuchajcie, mm -hmm. 11 giga to są, kurcze, dwie gry na PlayStation 3 by się zmieściły, więc y o to się nie boję, a gry, które mają wychodzić, wszystkie gry, które po październiku mają wychodzić, mają już właśnie, tak jak powiedziałeś, y już mieć te dodatkowe opcje dla, dla prosiaka, tak jak Titanfall. I ja się w sumie z tego cieszę, no bo, m, tak jak mówiłem od samego początku, będę miał gry tak, jak one powinny wyglądać, tak? Yy, I czy mi szkoda tych pieniędzy? Słuchajcie, no zawsze jest szkoda pieniądze wydawać, ale z drugiej strony no na coś trzeba je wydawać, tak? Bo poza tym podoba mi się ta konsola. A kolejna sprawa to są gry w VR. I Powiem Ci, że chyba sprawdza się wszystko, o czym mówiliśmy na naszym No odcinkach. to o tym sobie powiemy później, o tym sobie powiemy później, bo... Dobra. No, zobaczymy, dobra. Słuchajcie, moje dwa tygodnie moje dwa tygodnie były takie, że Overwatcha pocisnąłem, w końcu powiedziałem, dobra, starczy mi grania w kółko w to samo, więc po prostu Overwatcha sobie odpuściłem. Zacząłem sobie grać... O Boże, w co sobie zacząłem grać? Dobrze, to może powiem o tyłu. Zacząłem sobie grać w Star Wars Battlef Battlefront, wszyscy grają w nowego Battlefielda, a ja, a ja, na, przekór, a ja na przekór sobie e, zacząłem grać w Battlefielda, Boże, Battlefronta, Star Wars Battlefront, tak? E, bardzo przyjemnie, fajnie mi się w to gra i pomimo tego, że właśnie Battlefield jest dobry jedynka i mam go nawet, to jeszcze go nie odpaliłem. Ale myślę, że za dwa tygodnie sobie może, może już do tego czasu go ogarnę i, i, i uda mi się go omówić do, dosyć mocno. E, no poza tym co? Dzisiaj Walking Dead, rewelacyjny odcinek. E, to też chyba Tomku, może, może sobie później o nim powiemy, ale, ale jest, jest dobrze. E, czy coś jeszcze z takiego growego? Tak, e, grałem, grałem, grałem w Tomku, w ogóle przyszedłem tą grę całą, w tą, w tą grę, w której e, ja cię podpowiem, omawialiśmy ją na, na, na podcaście kiedyś, ty ją omawiałeś, w której po prostu tylko i wyłącznie chodzisz, nie możesz biec, to cię co strasznie wkurza. Everybody's gone to the rapture. Boże, zawsze zapomnę o, Ja mam problem z tym tytułem, cały czas tak, ja nie o. Tak, tobie się tak. zawsze kojarzy z Bioszokiem. Tak, z Bioszokiem <laughs> się kojarzy w ogóle, tak. E, s, e, i, I powiem ci szczerze, że pomimo tego, że moja dziewczyna w to pograła godzinę i, i powiedziała, że Boże, jaka ta gra jest nudna. Co może może troszeczkę tak, bo jest trochę nudna, ale to pomimo wszystko ja przeszedłem, ma zajebiste momenty, można się wczuć w ten klimat eee, i jest dla mnie jedną z takich bardziej artystycznych gier w ogóle, w, w jakie kiedykolwiek grałem. A widzisz, eee. a ja to samo ci mówiłem i tak. nie wiem czy pamiętasz, ona w, jeżeli chodzi o pozycję gier, to ona była o wiele wyżej od e, Missing of Tank Carter. To też bardzo podobna gra i właśnie się dziwiliście, no. że bardziej, bardziej chwalę Everybody Gons to the Rapture od Etana Kartena i teraz już wiesz czemu. No tak, więc jeszcze w Etana nie grałem, pewnie kiedyś sobie zagram. Tak czy siak fajne, bardzo fajne, wkurza, że to tam się chodzi, a nie biega, ale jest to specjalnie zrobione... Ten silnik też widzę, że nie wyrabiał ładnie, strasznie ładnie wygląda jak na taką grę, ale, ale widać, że czasem są momenty, że chrupie i nie daje rady, ale, ale świetne, Świetna artystyczna gra. No końcówka wynagradza wszystko według mnie. Tak, dokładnie. Tak. Zresztą by, mi, mi samo to, że sobie w nią grałem. Troszeczkę się tam wkurzam, że um, ten, ten te światełko czasami źle prowadzi i, i ja się tam gubię, ale ogólnie do spatynowania i tak prościzna, więc E, przyjemnie mi ten czas leci Mimo wszystko, że może mnie troszeczkę czasami nużyć Bardzo przyjemny tytuł e, Dobra, więc słuchajcie, to tyle Co robiłem przez ostatnie dwa tygodnie Chyba jak tak patrzę na swoje gry No i VR, oczywiście gry na wiarze, No to wszystko wam dzisiaj powiemy Ograłem naprawdę dużo tytułów Myślę, że Tomek też ja, ja grałem i kompletnie się na tym skupiłem dobra, więc słuchajcie, jedziemy dalej Hyde Park kończymy, zaczynamy z wiadomościami jedziemy, trochę się wydarzyło więc może zacznijmy od tego co, co nie, nie będziemy zby... nie, ale, ale to, to, to, to to na sam koniec może od Red Dead Redemption 2 słuchajcie, wyszła gra, w ogóle czekacie na drugą część? Czy znaczy wiesz co, z, mi się pierwsza część podobała, ale ze względu na to, bo to jest od twórców GTA i to jest taka gra ala la GTA, tylko że na mm -hmm. dzikim zaschodzie z koniami i z kowbojami e, i właśnie najbardziej mi w tej grze przeszkadza to, że tam są konie, kowboje i dziki i western, bo ja nie lubię tych klimatów, ale w pierwszą część Red Dead Redemption, znaczy ogólnie to jeżeli chodzi o części, to już jest druga część, e, patrząc na całą serię, Dobrze się bawiłem, więc na dwójkę nie czekam jakoś mocno, może pod względem tego, że chcę zobaczyć co oni tam technicznie zrobili, bo patrząc na GTA 5 i te GTA Online, no to, to myślę, że na tym koniu będzie się naprawdę w trybie online grało przecudownie i widoki no, no. będą super, ale jakoś, jakoś, wiecie, jakiś tam mega hype, wiesz, że cały internet wybuchł i o Jezus, Rockstar robi nowego Red Dead Redemption 2, to jakoś nie załapałem, nie? Więc no, czekam, A tak ale... było, a tak było, a tak było, nie? Poza tym ten trailer za dużo nam nie pokazał i yy, jeżeli przypomnimy sobie poprzednie w ogóle trailery jakiejkolwiek gier od Rockstara, to moim zdaniem to jest chyba najbardziej badziewiasty trailer, który oni pokazali, bo on ani nie, nie zachęcił, ani nie tak... No, tak Taki miałki był, wiecie, nie wiem, może się nie przyłożyli do tego, albo, albo no kurczę, może po prostu ja nie lubię dzikiego zachodu i, i, i te klimaty, ale mnie nie, mnie nie złapało, nie? mnie ten pociąg nie złapał jeszcze. Mhm. Ja Rafale, wiem, wiem, że... Tą grę. No właśnie, ty, ty jesteś wielkim fanem GTA, więc pomyślałem, że może Red Dead Redemption też. Nie jestem fanem, bo nie grałem w jedynkę. Z wiadomych tam przyczyn problemów no no. z moją PS3, że padła za szybko, żywot wy wyzionęła ducha. A możesz zagrać, e, a wiesz o tym. to chciałem. Bo mo możesz no... nadrobić zaległości. No tak, mogę, ale to jakoś, wiesz, nie bardzo, nie bardzo mi się chce teraz. Teraz mam w co grać na wiesz, z no aktualnych tak, tytułów. Tak, tak, tak, gdyby tak, był tak. remaster, to może może jeszcze bym się jakoś tam poczuł. Mhm. E, ale myślę, że dwójkami w zupełności wystarczy. Jakoś tam nie będę płakał nad jakimiś brakami fabularnymi. Myślę, też, że nie zrobią tej fabuły. Bardziej będzie w stylu GTA, że każda jest oddzielną historią i pewnie z innymi bohaterami. Zresztą tutaj też widziałem już jakieś analizy, że tam te siedem osób się pojawiło, czy ileś tam na tym pamiętnym zdjęciu, nie? które wrzucili, no chyba, chyba wcześniej trochę tak inny był klimat, nie? bardziej samotnego jeźdźca. W każdym no tak, razie tak, na pewno tak, chętnie tak, tak. zagram, zobaczymy, zobaczymy, wiesz. No raczej tego nie schrzanią, no oni mieli tyle czasu, bo moim zdaniem oni mają prawie już gotową grę i ocenianie, czy trailer był ciekawy, czy nie, to, to wiesz, im się nie uda tego spierdolić, no po prostu, takie jest moje zdanie. No ja to jestem może ciekaw być jedyna też... blokada, że ktoś nie lubi dzikiego zachodu powiedzmy i, i sam klimat go odrzuca, to, to może być powiedzmy jedyna blokada. No właśnie tak u mnie jest, ale ja wiem, co Rockstar robi za gry, ja wiem, jak się przy tych grach bawię, więc nawet jak będę musiał, wiecie, na tym dzikim zachodzie strzelać się z tymi kobojami, to i tak to będę robić, bo to będzie zajebiste. Z zaciśniętymi zębami będziesz grał. Tak, tak. Ale sam też się zastanawiam jedną rzecz, jak to teraz będzie, wiecie, wyglądać z PlayStation Pro i, i z poprzednim, nie? Przy takim tytule. Na pewno, wiecie, Rockstar by chciał skorzystać z dodatkowej mocy, jaka będzie nowa konsola dawać. Zresztą to samo było w przypadku GTA 5, nie? Gdzie... gdzie gdzie no, wykorzystali tą no moc. przy czy twórcy rozwinęli skrzydła i przy PC-tach, tak? Dopieścili to. To fakt. Mhm. E, wydaje Wam się, że Rockstar chce, że, że deweloperzy chcą, że twórcy chcą, czy po prostu muszą, bo są ciśnięci czy znaczy, dla nich to pewnie jest i tak wygoda, że nie muszą, wiecie, kombinować sztuczkami, żeby optymalizować tak drastycznie gry, żeby one działały jako, jakoś na tych już powiedzmy sobie troszeczkę słabych konsolach w tym momencie. No. E, zresztą wiemy, jak to wygląda. Zawsze pod koniec generacji wyglądają gry niesamowicie, biorąc pod uwagę pierwsze gry, jakie wyszły na tą generację, to jest niebo ziemia porównanie i na pewno taka blokada, jeżeli chodzi o bebechy i, i, i o moc konsoli, to jest dla nich no, wygoda, bo nie muszą naprawdę wielu rzeczy kombinować, żeby to wyglądało, mniej pracy muszą na pewno w to włożyć i na pewno też jest w tym ręka Sony, którzy tak zachęcają troszeczkę, weźcie, zróbcie i pokażcie, że rzeczywiście jest sens kupować tą nową konsolą, bo nam na magazyn będzie zalegać, nie? Pewnie też coś takiego jest, ale myślę, że chyba nie narzekają. No ale da. z drugiej strony tak, tak, ciekawe tak, tak. jest to, że w sumie dla mnie to więcej widziałem e, różnego rodzaju postów na temat e, tego, że Red Dead Redemption 2 będzie tylko na konsolach, ekskluzywem, przynajmniej na razie, wiadomo. Tak samo jak, o, jak tak GTA, sama, GTA 5 miało być. Ponad rok. No, no dobrze, ale, ale Red Dead Redemption 1. Ale ale... Rok, to jest, rok to jest bardzo dużo, mimo wszystko, nie? Tak, i Red Dead Redemption y, pierwsza część w ogóle nie wyszła na PC, tak? Nie, nigdy nie wyszła. No Dokładnie, więc y, może będzie tak kontynuowane to władze. No to, to, to by spoży. pojechali po całości wtedy, jak, jakby naprawdę Red Dead Redemption 2 nie miało się pokazać w ogóle na PC. To, to, by, to, to bym się śmiał, naprawdę. Bym wziął popcorn sobie, zrobił ale... i bym napisał, haha, i bym czekał, co by ta muszka strony... na to. Z... Z drugiej strony to weźcie pod uwagę, że no GTA jest takim tytułem, które nie mogło się nie ukazać na pc PC-ty z bardzo prostej przyczyny. To jest po prostu mega uniwersalny tytuł, każdego interesuje, każdy znajdzie tak. tam sobie po prostu trochę frajdy, żeby się w to pobawić. Tak? Jeżeli chodzi o y, dziki zachód i konie, to już jest y, kilka elementów, które będą odrzucać i nawet jak to jest fantastyczna gra, to ona po prostu będzie miała mniej y, zwolenników czy, czy, czy jakichś tam wyznawców powiedzmy. Mhm. plus fakt, że to nie jest gra, która wyszła od pc pecetów i wiesz, jeżeli ktoś kto, kto gra na komputerze tak, miał wszystkie trzy części GTA plus czwartą potem i, i nagle nie miał piątki, tak, to tam jedynie narastał w nim głód, a tutaj jest takie co najwyżej może wiesz zainteresowanie ciekawym okazem, który gdzieś tam jest obok nie? jak można tęsknić za grą której wiesz, się nigdy nie grało i nie dotykało nie? jak się oni wiesz brzydzą dotknąć pada powiedzmy czy coś dokładnie tak. Zobaczymy jeszcze, bo, bo to jeszcze dłuższy termin. Wydaje mi się, że jeżeli wyjdzie, to i tak na pewno nie z premierą konsol, tylko później. Pewnie tak w, w okresie roku od, od, od premiery na konsolach. Zobaczymy jak będzie. Słuchajcie, jedziemy dalej. Zanim przejdziemy do tego głównego, głównej rzeczy, o której sobie porozmawiamy, chciałbym jeszcze się Tomku spytać, bo wiem, że miałeś styczniu, styczność z mafią, z najnowszą mafią. No miałem i zresztą jak sami widzicie po internecie i po śmiesznych obrazkach z tej gry, no to zaciekawie nie jest. Yy, no i, powie... i, I właśnie o, o, o, co tam chodzi, czy te technikalia naprawdę są takie słabe. Czy, czy chcesz mi powiedzieć, że sobie odpalę Mafię na pół godziny i będę się śmiał po prostu, co, co jakie bagi są w tej grze? Faktycznie jest tak źle? A znaczy, wiesz, jak chcesz zrobić bugi, to naprawdę dużo do tego nie potrzeba. Yy... Tam są takie rzeczy, wiesz, jak na przykład masz pick-upy, gdzie masz e, otwartą pakę, gdzie możesz wejść e, i jak na przykład trupy tam załadujesz na tą pakę, no to powinieneś sobie normalnie z nimi odjechać, nie tak? No w sumie GTA nauczyło, że takie rzeczy są możliwe i można je robić, a tutaj samochód jest w tym momencie u, uziemiony, nie możesz ruszyć, bo jest dwóch trupów na pacę tak? I, I w pewnym momencie ten samochód wybucha, więc... Yy, <śmiech> więc no... Mm. Albo no na tak. przykład mo moment, jak wyrzucasz trupa na taczkę, bo są tam takie taczki, no to on zaczyna breakdansa robić, wiecie. No, to, technicznie ta gra naprawdę powinna jeszcze poleżeć tak z 2 trzy miesiące i dopiero potem zostać wydana. E mm. Bo słuchajcie, włączyłem sobie tą grę jeszcze bez premierowej łatki i, i co tam się działo, to jest, to był jeden wielki burdel, nie, ale tak naprawdę oddzielając techniczną, techniczne aspekty od tej gry, no to powiem wam, że klimat jest fajny, muzyka jest, jest, jest niesamowita, jest naprawdę tak klimatyczna. E fabuła też robi się fajna, tylko ta gra jest zniszczona przez jedną rzecz. Przez misję w stylu asasyna, tak? gdzie, gdzie żeby dokonać progresu w misjach głównych, musisz wykonywać poboczne misje, które polegają na pojechaniu w dane miejsce, rozeznaniu się, odjechaniu z tamtego miejsca, zabicia e, zrobienia, zro wyrządzenia szkody na ileś tam powiedzmy sobie tysięcy dolarów. Potem przez to, że zrobiliśmy te szkody, pojawia się tam główny boss tego, tego punktu, gdzie musimy dojechać do tego punktu, w którym już byliśmy, zabić tego bossa i wtedy dopiero zaliczam Zaliczana jest ta misja i z biegiem postępów w grze tych misji, żeby pchnąć fabułę do przodu robi się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż, no chodzi, mancie, no, no. aż w pewnym no, no, momencie no, no. mówicie nie, ja to pierdolę, ja tego nie będę robić, tak? więc plus do tego te wszystkie techniczne aspekty i, i glicze i, i ogólnie ta gra jest niedorobiona i wygląda jak z poprzedniej generacji, naprawdę ta gra wygląda słabo, źle to wszystko powoduje to, że, że na razie nie warto tej gry kupować i naprawdę wstrzymajcie się, jeżeli planujecie, bo to jeszcze nie jest dobra gra. Mm, tak, ale niestety może technikalia zmienią, ale wydaje mi się, że cała, cała ta otoczka, że musisz powtarzać dużo tych samych misji, żeby zrobić jedną misję pobocznych, żeby zrobić główną, no to tego już nie zmienimy, tamku i dalej może nużyć w połowie na przykład gry, nie, pomimo nie zmienię, tego, tak. że no właśnie, pomimo tego, że technikania będą dobre. Tam, że żadnego online'u chyba nie ma, nie orientuje się. Nie ma żadnego online'u. Nie ma, no właśnie. Ale więc... powiem, powiem, żeby tak jeszcze nie było źle o tych, że to naprawdę jazda samochodem, jak przełączymy na tryb symulacji, jest satysfakcjonujący. Poślizgi tymi muscle są naprawdę widowiskowe, efektowne. Czuć wagę tych samochodów, więc jeżeli chodzi o pojazdy, no to jest dobrze. I prolog, jeżeli chodzi o prolog, który trwa mniej więcej 2-2,5 dwie, dwie godzinki, jest kapitalny i po prostu nastraja Cię tak do gry, że mówisz dobra, siadamy, kończymy tą grę i potem wchodzą te wszystkie misje i niedoróbki i mówisz nie, teraz jeszcze raz zrobię prolog i dziękuję z tą grą, tak? Mhm. Wiem o co chodzi. Dobra, więc chciałem tylko takie pierwsze wrażenie o mafii. Słyszałem, że jest źle, chciałem się dowiedzieć, czy faktycznie jest tak źle i jednak jest tak źle, więc omijam szerokim łukiem. Dobra, słuchajcie, więc przechodzimy do najważniejszego ogłoszenia w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu w sumie. Więc co, Nintendo wydaje nową konsolę. Będzie się nazywało to Nintendo Switch. Wiemy, że coś w marcu, nie wiadomo, czy to już na pewno oficjalna premiera w marcu, czy coś po prostu powiedzą kiedy, w marcu, kiedy będzie dalej. Eee, chyba do końca jeszcze tego nie wiemy. Eee, co, będzie się nazywał to Nintendo Switch. Switch, bo Switch, bo możemy się, możemy sobie poprzemieniać go w tablet, we wszystko i robić z tymi padami, co chcemy. Eee, tamku, więcej widziałem po prostu twoją reakcję na tą konsolę, więc od razu się ciebie spytam, czemu nie chcesz jej kupić. Mhm. Zaczynamy od hejta, no wiesz co, myślałem, że co, cokolwiek dobrego powiem o tym. No nie konsolce. wiem, a poczekaj, poczekaj, <laughs> poczekaj, Rafale, czy jesteś ją zainteresowany? Tak samo jak nowym iPhone'em. Aha, no to nie, to... No, a myślę, myślę, że, że, że wiesz, znasz moje podejście, nie, do tematu. Ja ogólnie puściłem taki komentarz i, i podobno bardzo dużo osób stwierdziło, że jest bardzo trafny. Tak patrząc na, na tą wielką zapowiedź i, i tak dalej. Owszem, tam są jakieś ciekawostki. Nie? No bo to, że w jednym urządzeniu, wiesz, no masz te dwa mikropady i możesz sobie odpalić, wiesz, na szybko gierkę, żeby zagrać z kumplem we dwóch w jakieś tam, wiesz, Mario Kart czy coś w tym stylu. To jest w jakiś sposób fajne, tak? Bo, bo masz to pod ręką, nie musisz gdzieś tam targać tych padów i, i nieważne, że tam to są tylko wiesz, dwa przyciski i krzyżaczek, nie? Yy, nikomu tak naprawdę więcej nie jest potrzebne, czy tam cztery przyciski i krzyżaczek, yy, ale cała ta idea to powiedzmy, że po pierwsze już było. Po drugie, jest nawet i tutaj, wiesz, w ogóle w, w Chinach to już jest taka konsola z tymi odpinanymi padami, nie? Tylko, że to jest, wiesz, chiński tablet po prostu na, na Androidzie, no tak, tak, ale tak, tak, identycznie tak. ma odpinane pady. Yy, nie ma problemu. No, rozwiązania typu zresztą na tej samej architekturze, czyli na NVIDIA, Nvidia także opowiadałem Wam już już dawno temu jeszcze o pierwszej generacji tego tabletu, który nie pamiętam jak się nazywał w tym momencie, NVIDIA Shield, to NVIDIA Shield, tak? No i mhm, poza, tak, poza tak, jakimś tam tak, elementem, że ma te odłączane pady, to się niczym nie różni, bo tamten też podpinasz do telewizora, też, wiesz, masz oddzielnego pada i streamujesz sobie jeszcze gry dodatkowo i tak dalej, i tak dalej, więc no, Funkcjonalności jest, yy, jest, jest dużo więcej, nie? Wiadomo, tutaj będzie kwestia gier, będzie kwestia tego, że to powinno działać yy, faktycznie tak idealnie, że wiesz, z sekundy na sekundę wiesz, wypinasz konsolę jak cię tam żona w kurwi, to wiesz, wyjmujesz konsolę z telewizora i wychodzisz z psem na spacer, nie? I, i to faktycznie może się gdzieś tam sprawdzić, ale ogólnie rzecz biorąc to jest taki wiesz sprzedaż tej idei trochę jak y, z wycięciem portu wiesz w Iphone'ie, że wiesz no cieszcie się, bo będziecie mieli teraz bez kabli nie słuchawki i, i w ogóle będzie super I, i w sumie to samo powiedziałem, że bardzo mi to przypomina po prostu klientela Nintendo, klientele Apple i ja jakoś tego nie rozumiem nie pochwalam nie będę się w tak ogóle ta reklama, wiesz, ci, nie ciśniowo, i ten trailer bo... ten zapowiedź jakaś taka bardzo iplowa bardzo Ale... jest, nie? Jest, Bardzo jest, tak, jest tak. iplowa, wiesz, e... ja przechodzę obok tego obojętnie, mnie handheldy wiesz, w ogóle, a to jest handheld, jakby nie patrzeć, no zresztą po samych grach, które tam były wrzucone, jakieś wiesz, Skyrimy, Wiedźminy i tak dalej, to już widać, że oni są parę ładnych lat za, za murzynami nawet takimi jak wiesz PS4. No i tyle. No I, i bardziej mnie zaciekawiło w sumie to, że dowiedzieliśmy się wczoraj, że w PS4 będzie dodatkowy gigabajt RAMu, bo jeszcze stwierdzili, że dopakują do tej konsoli, niż wiesz, niż to, że ten Nintendo Switch to wiesz. To było dla mnie, e, powiedzmy, godzinna dyskusja gdzieś tam na mecie, trochę się pośmiania i, i zapomniałem o tym, że wiesz, coś takiego ma być w ogóle. Mhm. E, Tomaszu, powiedz teraz, czemu dla Ciebie ta konsola nie jest zbyt dobra? Znaczy, wiecie, ja wam powiem e, najpierw subiektywnie, a potem obiektywnie, co ja myślę o tej konsoli. E, mm. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mło, moje i tylko wyłącznie moje odczucia i dlaczego mnie ta konsola nic, a nic nie interesuje, po prostu, no zacząłem się po prostu śmiać z, z zapowiedzi tego Switcha. W ogóle jaka nazwa, pewnie router już był zajęty, dlatego z, z, zrobili Switcha, ale słuchajcie... E, Konsole przenośne. Konsole przenośne, jak sama nazwa wskazuje, to gra się na nich poza domem. Odkąd miałem pierwsze PSP, odkąd miałem powiedzmy sobie witę, odkąd miałem 3 ds -y, 2 ds -y, wszystkie przenośne konsole, jakie miałem, Game Boy Advance i tak dalej, i tak dalej, najwięcej na nich grałem w domu, albo na kiblu, albo na kanapie, albo w łóżku, tak? Najlepiej się gra na takich konsolach w domu, bo po prostu poza domem, jak ci światło światło, jak ci słońce wyświetlać pierdzielnie, no to nic nie widzisz. Eee, nie wyobrażam sobie, że biorę tą konsolkę i idę z nią na dwór, żeby grać. Bo po pierwsze, no, jak wychodzę z domu, to przeważnie jadę samochodem, rzadko kiedy jeżdżę autobusem, więc dla mnie całkowicie ta mega mega feature przenośnej konsoli do mnie nie trafia. Więc no tu już. Po mogę. Po prostu nie masz fajnych przyjaciół, którzy na dachu robią imprezy, nie rozumiesz tego. No kurwa, ja nigdy u mnie A... na dachu nie byłem, więc jak ja mam grać na nim? No zaczniemy od tego. To, to musisz się inny dach, bo chyba na reklamie to był inny dach, tylko znajomego dach może. Jak gdzieś kiedyś znajdę jakiś dach, na który można wejść, to, to kupię sobie Nintendo i zrobię no, okay. wam zdjęcie i, i puszczę. Ale tak na mm. poważnie druga sprawa, bardzo mnie niepokoi to, że ta konsola wydaje mi się tak tandetnie wykonana, bo mówcie co chcecie, ale jeżeli coś jest takiego, wiecie, nasuwanego z boku, pewnie z jakimś klipem czy coś, żeby to działało, to pewnie ma jakieś styki. Pewnie magnes, moim To zdaniem prędzej... to będzie magnes. Możliwe. To prędzej czy później to się poluzuje, to się wyłamie, to przestanie przerywać, to zacznie, wiecie, prze, zacznie przerywać, przestanie działać. E, a patrząc na konsole Nintendo, one zbyt, y, tak wiecie, dobrze wykonane to nie są. No okej, okay, to jest produkt kierowany do, dla dzieciaków przeważnie, bo. bo... Bo raczej raczej ta biblioteka gier jest skierowana w stronę młodszych niż starszych. Oczywiście są starsi, którzy grają w Pokémony i Mario, tym bardziej sam mam Nintendo Wii U i wiem, wiem, że ile, ile Friday te gry sprawiają. Ale kolejna sprawa, jeżeli chodzi o gry, to nie będzie tam najprawdopodobniej wstecznej kompatybilności, tak? Więc. więc... Nie będzie, nie będzie, no. Tak, tak, tak. To jest chyba pierwszy raz takie coś się dzieje, jeżeli chodzi o Nintendo od wielu lat, że, że nie będziesz mógł zagrać poprzedniej gry. Co oczywiście otwiera furtkę do super remasterów w Ultra HD, wiecie, starych gier, teraz sprzedawanych na Switcha. I tu, tu mm, nie wiem, czy wiecie, ale e, mając 3DS-a i Wii U, zakupując tą samą grę, płacisz e, dwa razy. Płacisz raz na 3DS-ie za tą grę i za tą samą grę na Wii U. Więc e, jeżeli takie to coś się co robią... To zapłacić trzeci raz? No właśnie. Jego założenia. No właśnie. Firmy. No. Eee, a po trzecie. Znaczy wiesz, jedno, jedno jest pewne: oni mają monopol w tym momencie na handheldy, tak? No bo Wity nie ma, Microsoft nic też nie, yy, nie robi i oni po prostu, wiesz, wycofają 3DS-a, wrzucą takiego mega handhelda, którego będą, wiesz, mieli, będą sobie rozwijali. Na pewno tam potem wyjdzie jakaś ulepszona wersja, tak jak z 3DS-em yy, i. I to będzie, wiesz, to się będzie im sprawdzało, tego się sprzeda wystarczająco dużo, bo jest wystarczająco dużo ludzi na świecie, którzy właśnie nie jeżdżą samochodem na co dzień, którzy, wiesz, dojeżdżają do pracy metrem albo pociągiem i albo, nie wiem, pracują gdzieś tam, latają samolotem i po prostu dla nich konsola, którą zabierają z domu jest yy, bardzo ważna. No tak, tylko... Tak. do tego dodaj no dzieci, tak. które idą, wiesz, na zajęcia, grają w parku i, i to jest też dla nich ważne, nie? No jest ważne, ale wszyscy mają w kieszeni telefon komórkowy, który spełnia idealnie tą funkcję, bo słuchajcie, Wita miała takie założenie: miały być normalne, pełnoprawne, dorosłe gry, wiecie, w, grać w Killzone'a, grać w Uncharted e, na przenośnej konsoli poza domem. I co? I Wita umarła. I to, bo co? Bo deweloperzy nie robili na to gier, bo nie ma za tego zainteresowania. Jak dla mnie przenośne konsole ale się nie, nie, nie, skończyły. Nie nie nie, nie, nie, nie, chwila, chwila. Wita wyszła ile lat temu? 5, 6. Ale to nie chodzi o Dobra, to, ile ale... wyszła, tylko że teraz nie ma miejsca ale wiesz, na takie koszty. Nie ma nie ma nie ma. Nie jest ma... jeszcze tąku. Jest miejsce, jest miejsce Tomak, tylko wiesz. I te miejsce wypełnia szybkości. 3DS. Ale zobacz, jak rozwija się. 3DS to jest starość i on też ma już 5 czy 6 lat i on tak naprawdę, wiesz, też nic nie, nie reprezentuje. Byle jaka komórka z Biedronki w tym momencie jest mocniejsza. Wiesz, ja czytałem wczoraj, że Samsung będzie wypuszczał pamięci RAM. Yy, bodajże... że kwadraci, który ma 1,5 centymetra na 1,5 centymetra i on będzie miał 6 albo 8 gigabajtów ramu. I, i no właśnie i co? I myślicie, kość, i, my, i myślicie, że co? Że Nintendo Switch y, będzie mocną konsolą i która będzie miała parametry zbliżone do czwórki Xboxa? No właśnie więc zbliżona bardziej do PS 4 będzie powiedzmy Więc nawet wpowiedź... niż PS4 albo będzie zbliżona do PS4, ale będzie o tyle mocniejsza na Wite, że po prostu gdzieś tam to wszystko zapewni. W tym momencie oczywiście, że możesz sobie na komórce odpalić wiesz, GTA czy, czy coś w tym stylu, ale to jest cholernie niewygodne i, i na Androida czy na, na, nie wiem, na jakieś inne systemy nikt nie robi takich portów tak dużo. A oni sobie będą robili, bo, bo będą mieli na to kasę, bo będą wiedzieli doskonale, ile konsol się sprzedało i tak dalej. Będą wiedzieli, że nie ma piracenia żadnego, bo na Androidzie po co wypuszczać GTA, skoro każdy może sobie ściągnąć, wiesz, yy, potem bez problemu wiesz, odpalić to na lewo. Nie stanowi to żadnego wyzwania na Androidzie. I, i dlatego telefony są do grania słabe. Poza tym tam trzeba, wiadomo, bawić się w jakieś pady i tak dalej a najbardziej wkurwiającą rzeczą jest jak po prostu ty sobie grasz, a ktoś ci zaczyna dzwonić albo pisać i po prostu wiesz przerywać ci rozrywkę, dlatego oddzielna konsola jeżeli ktoś chce to robić jest bardzo fajnym i wygodnym rozwiązaniem, tylko musi być osoba, która przede wszystkim no, potrzebuje tego i ma na to czas no, ja do takich osób nie należę ty raczej też nie, bo wolimy sobie siąść przy konsoli, a na co dzień mamy wiesz, inne jakieś tam miejsca więc oni tego sprzedadzą miliony oni sprzedadzą tego miliony i kompletnie nas to tutaj nie będzie obchodziło. Znaczy no właśnie, tak, no teraz, okej, okay, dobra, no masz, masz rację w tym, co mówisz, ale nie wierzę w to, że na Switcha będą wychodziły gry od innych, od innych deweloperów niż First Party od Nintendo tak, na to będą Pokémony, na to będzie Mario, na to będzie Pikminy, na to będzie wszystko to, co znamy z Wii U i poprzedni konsol, z dopiskiem Switch, w ogóle Mario Switch, kurwa, mistrzowska nazwa to będzie, nie? E, no. Ale słuchajcie, Skyrim pokazali wideo Skyrim a jak się okazało, jak się poczytało w internecie, to BTS nawet, nawet takiej wersji nie zaczęła robić, oni nic nie wiedzą, oni dostali tylko... No, ale tam przecież było widać, że to jest wklejone, kurwa, w pęcie, no. Dokładnie, więc historia się powtórzy, to będzie przenośne Wii U, więc jeżeli Wita umarła, a mogła... A... Ja się nie zdziwię, jak Wita jest mocniejsza od Switcha. Dobra, tu żartuję, na pewno nie jest mocniejsza, ale wiecie, jak to wygląda z, z mocną konsolą, która mia, naprawdę miała z, zrewolucjonować e, rynek przenośnych konsol, a im się nie udało, tak? bo deweloperzy po prostu stracili zainteresowanie robiąc na to gry, bo widzieli, że się nie sprzedaje. E, parę lat później Nintendo robi to samo, tylko że oni mają już przenośną konsolę, która się sprzedaje super i na nią gry się sprzedają niemiłosiernie. No przecież 3DS jest hitem, e, i co oni teraz zabiją 3DS-a, bo wypuścili sobie przenośną, hybrydową konsolę, która jest podpinana pod telewizor. Coś, słuchajcie. nie Zabiją chcę... ją tylko z jednego powodu. Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ale zabijają ją. Bo, bo każdy produkt ma swój cykl życia. Nieważne, czy to są 4 lata, czy 6, czy 8. Każdy produkt zaczyna umierać sam z siebie i trzeba wypuścić nowy produkt, zanim tamten straci całkowicie zainteresowanie, bo jesteś w dupie. To są podstawy w ogóle każdego rynku, jeżeli wypuszczasz jakiś produkt I, i to jest nieodzowne. Oni już tyle razy odświeżyli i przypudrowali tego DS-a, 3DS-a, New DS-a i tak dalej, że musieli zrobić coś nowego. I chuj, że tu się odłączają joysticki. PS Vita była mocniejsza, bo od niej się joysticki nie, od, nie odłączają, jak upadła ci na glebę. Ile razy wam spadła? No, cała jest, tak? Tutaj od razu będziesz miał trzy części do pozbierania, nowe do kupienia i tak dalej, i tak dalej. Ale mhm. musi być nowy produkt, bo inaczej się nie sprzeda. Ja, ja, no w ogóle sobie, ja, ja w ogóle sobie tak myślę, że zobaczcie, że e, oni sobie wpadli tak, bo 3DS ma już trochę lat, tylko o 5. W ogóle to, to była dosyć słaba konsola, w sensie coś im nie wyszło, nie była tak popularna znaczy wiesz, to tak nie wyszło? Jak Wii. E, poczekaj, po, też... poczekaj, Tomku. E, bo tylko, tylko chcę po prostu powiedzieć, że tutaj cyklim się kończy, tutaj cyklim się kończy. To sobie co pomyśleli? No dobra, to zrobimy, to połączymy te dwie konsole w jedną i właśnie powstaje Switch. Z tym, że e, ja, będąc użytkownikiem 3DS-a, bo mam 3DS-a i bardzo lubię grać na tą konsolę, nie kupię tej konsoli Switch'a. Bo nie podoba mi się to, w jaki sposób będę grał na tym. To jest dla mnie to jest zbyt duże, to już dla mnie jest zbyt duże. To to podobno ma mieć ponad 6 cali. Eee, czytałem, że ma mieć 6, 6 i 7. To jest jak jakiś fablet, tak? Albo yy, coś takiego, to jest duże i nie wiem do końca, dla kogo jest ta konsola, bo No właśnie, fanów... właśnie to chciałem powiedzieć, no, dobra, że no, to, to... Nie, kumam, nie kumam targetu, jaki to ma być, bo yy, nie wyobrażam sobie dzieciaków, które będą zapierdalać po podwórku z tymi konsolami, ale tu wiecie, zaraz mnie poprawią, że biegają z iPhone'ami za 3000 tysiące w kieszeni, ale mniejsza z tym, no to nie jest przenośna konsola, kurde, to jest, to jest tablet, a słuchajcie iPad plus DualShock połączony przez Bluetootha i ja mam Nintendo Switch w domu. Dziękuję, do widzenia, tyle w temacie. Kolejna sprawa, karty pamięci, jakie jako nośnik, nośnik dla gier. Słuchajcie, wszystko fajnie, ale one mają limity i, i żyjemy w czasach, gdzie... Kons w konsoli jest ważne to, ile flopów, flapów ona jest w stanie wyświetlić, jak ta grafika wygląda i tak dalej, i tak dalej. To jest chore, ale żyjemy w takich czasach, no i niestety musimy się z tym pogodzić. I nie wyobrażam sobie, że, że taki rockstar zrobi ci Red Dead Redemption 2 na, na Nintendo Switch. Bo to nie będzie działać, to nie ma prawa się udać i w tym momencie tacy gracze jak ja i wydaje mi się, że też Rafał, którzy lubią sobie usiąść przy konsoli, przy ładnej grafice na zajebiście dużym telewizorze i się cieszyć e, tym, co widzi, e, nie kupi tej konsoli, bo na to takich gier nie będzie. A z kolei dzieciaki mają w, w ręku smartfony, na których są Pokemon Go, na których są pierdółki free to play. I raczej nie wyobrażam sobie, że rodzice przychodzą do sklepu i kupują dla swojego dzieciaka konsolę, konsolę przenośną za ileś tam, powiedzmy, są plotki, że to ma kosztować do 1500 zł, tak? I też podobno są plotki, że mają być dwie wersje, jedna uboższa, jedna droższa, mniejsza z tym. Zobaczymy za jakiś czas, jak się wyjaśnią plotki. Ale nie... jedna, jedna bez przycisków, druga z przyciskami. No dobra, mów. Albo z tą stacją dokującą, wiesz, ta, ta droższa będzie miała stację dokującą, jak Nintendo przecież zasilaczy nawet nie daje do swoich 3DS-ów tych XL, musisz samemu se osobno kupić. oczywiście, że stacja nie będzie w standardzie, no przecież kurwa połowa ludzi będzie bez telewizora kupowała tą konsolę, no. <laughs> do tylko do... nie ma telewizora w pokoju, to na co mu to? I zobaczcie, że cała moc tego urządzenia będzie w tym urządzeniu, tym, tym urządzeniu przenośnym. Ta stacja do końca będzie pewnie miała wyjścia jakiś HDMI do telewizora, jakieś, jakieś tam wejścia pod dźwięk i ogólnie wejścia pod, nie wiem, pod ładowanie. Chociaż nie, bo padów się nie ładuje, tam nie będzie padów. Chociaż wydaje mi się, że jakieś urząd... nie, pady chyba będą. Wydawało mi się, że były na filmiki. Że na... Był pad, był pad był oddzielny, pad, tak, identyczny tak, tak, był pad do oddzielny. Xboxa. To jest raz, a dwa, że nie wiem skąd, bo ja oglądałem ten trailer tylko raz, tą zapowiedź. Ja tego nie wyłapałem, ale gdzieś tam w dyskusjach i w komentarzach wiele osób podnosiło temat, że właśnie ta stacja dokująca yy, będzie miała również tam wsparcie, moc obliczeniową i że ona będzie wiesz, powodowała, że gry na telewizorze będą wyglądały jak z dużej konsoli, a samodzielnej jednostce no, tak jak powinny wyglądać. Ale nie wiem skąd oni to wzięli, bo ja tego nie zobaczyłem jak to obejrzałem, wiesz może niewystarczająco dokładnie. To ma sens. Tomku, czy pamiętasz, czy Nintendo Wii U, czy ta konsola ma wiatrak w sobie wbudowany? Ma wiatrak. Ma wiatrak. Nie wydaje mi się, żeby ta przenośna konsolka, którą będziesz brał do tramwaju, będzie miała jakiś No Raczej hobby. nie będzie Wiatra. miała. Raczej nie, więc, więc... Ale czy twój już... telefon ma wiatrak? Nie, ale mój, mój telefon nie, jest, nie służy do grania. Ale poradziłby sobie z wyświetlaniem. No oczywiście, tak, żeby sobie spodziewa. poradził. Tak, tak. tylko ja, ja mówię, chodzi mi, jak mocna może być ta konsola. To nie może być zbyt mocna konsola, bo tam nie będzie żadnego chłodzenia. Może się... pop, popatrz sobie na te najnowsze iPady Pro, które są. To wydaje mi się, że one są o wiele mocniejsze niż ta konsola będzie. Ona tam ma mieć jakiś tam super procesor, jakieś coś, coś z chyba Tegra, czy coś, która rzeczywiście ma mieć możliwość wyświetlania grafiki e, ala PlayStation 4. Tylko, że słuchajcie, te wszystkie testy, które tak robią, tu pewnie Rafał mnie poprawi, bo on bardziej siedzi w tych, tych całych e, sprzętach, e, to są obliczenia jakiegoś dema przygotowanego tylko, jeżeli chodzi o grafikę. Tam nie jest obliczana fizyka, tam nie jest obliczane, wiecie, wszystkie inne rzeczy, które są ważne w grach, które automatycznie powodują, że gry przestają tak wyglądać jak na tych wszystkich benchmarkach, na których są testowane te mobilne procesory. I e, Nintendo... Naprawdę będzie robić ładne gry na tego Switcha, bo będzie znało swoją konsolkę, ale to będziesz miał znowu Mariany, będziesz miał Pokémony, będziesz miał te Star Foxy i tak dalej, i tak dalej. A reszta deweloperów, którzy nie umieją albo nie potrafią sobie poradzić, bo nie mają albo funduszy, albo czasu, albo zdolności, ee... Zobaczcie, jakie gry robią i wypuszczają na, na PlayStation 4 i Xbox One. No praktycznie niegrywalne pozycje, jak jak, jak, jak wiecie, jak HomeFront, który de facto da się grać, ale wygląda tragicznie działa tragicznie. E, I inne gry. I wyobraźcie sobie takie, yes. takie studio robiące grę na mobilną konsolę, która na pewno będzie jakieś dziwną konsolką, patrząc na Nintendo. No, znaczy, nie wyobrażam sobie ona tego. Ona będzie słabsza. To Oczywiście, że To nie tak. ulega wątpliwości, że ona będzie słabsza. Dlaczego? Dlatego, że technologia mobilna Sama w sobie jest droższa, to jest kosztowniejsze, tak? Zwykła, wiesz, kość RAMu kosztuje, nie wiem, ileś tam, 10 dolarów, a taka sama mobilna będzie kosztowała 20, bo, bo będzie po prostu malutka, tak? I musi być wiesz, wykonana w innej technologii. Więc, yy, jeżeli teraz taki dobry, porządny telefon, nie od aplat, nie od Samsunga z tymi wszystkimi, wiesz, markami i opłatami jakimiś patentowymi, tylko po prostu od Chińczyka, najmocniejszy model jakiś tam Xiaomi czy, czy innego wiesz porządnego telefonu który już może mieć 6 giga RAM powiedzmy yy, i procesor jakiś tam wiesz najwyższej klasy obecnej powiedzmy dla dla mobilnych to jest koszt w przeliczeniu na żywca od chińczyków brany nie wiem 1500 zł taniej jest trudno, wiesz, flagowca złapać, tak? To będziesz miał telefon za 1500, no, max 1800 z najwyższej półki, jeżeli chodzi o, o jego, wiesz, wydajność. I wyobraź sobie, że w tej samej cenie masz mieć konsolę, która dodatkowo będzie miała jeszcze odłączane pady, jeszcze będzie miała stację dokującą, jeszcze będzie miała markę Nintendo i wiadomo, ile tam opłat musi być ukrytych na, na wyprodukowanie gier i tego wszystkiego. Więc ona nie może być tak mocna. No a mnie jako gracza interesują gry, a trzeba przyznać, trzeba przyklasnąć Nintendo tutaj, że kolejny raz próbuje zrobić coś nowego, coś innego od wszystkiego, co jest na rynku, ale tak jak na chłodno popatrzymy, to wcale nie robi nic nowego, no bo tak jak powiedziałem na samym początku, ja mam w domu iPada, którego mogę wziąć wszędzie ze sobą, y kurczę, w pociągu czy samolocie, jak tam pokazywali na zwiastunie, rozłożyć sobie tego iPada, wyciągnąć pada od playki podłączonego przez Bluetooth, kurczę, czy tam jakiś inny sposób do, do iPada, co już wiele razy robiłem i to działa i grać sobie w gry, tak? To, to, to nie jest nic nowego. No kurczę, mam telefon w ręku, e, który wyciągam sobie jadąc autobusem i, i gram sobie w gry. E, no... Nie, nie widzę. Ja, te, ja nie widzę, że ja bym tą konsolę kupił i grał na nią poza domem, a w domu nie chce mi się kolejny raz grać te wszystkie Mariany i inne rzeczy, bo już mam Nintendo Wii U w domu, a ta konsola niczym się nie będzie różnić, oprócz tego, że będzie troszeczkę mocniejsza. Więc brawo za to, że Nintendo kolejny raz próbuje zrobić coś po swojemu. Ale ja tego nie kupię, bo dla mnie się liczą w tym momencie fajnie wyglądające gry. No kurczę, zaraz będziemy mieli erę 4K, 8K, 16K, a Nintendo dalej siedzi w piaskownicy, w której już naprawdę piasek jest, wiecie, już naprawdę jest suchy, nie? Nie, no to znaczy Nintendo trzeba mierzyć inną skalą i oni po prostu robią co chcą. I czasami mi się to udaje, tak jak QI, czasami mi się nie udaje, tak jak Ui U. zobaczymy jak będzie przy switchu, handheldy robią najlepsze. Ja bym w ogóle chciał wam powiedzieć, że wita tam, wita wita, wita umiera i w ogóle już praktycznie umarła, ale właśnie e, nie do końca, bo nie wiem czy widzicie, ale w Japonii, w Japonii cały czas dobrze się to sprzedaje. To ona naprawdę jest konsola, która bardzo dobrze się sprzedaje w Japonii więc yy, być może gry są beznadziejne, jeżeli wychodzą to zobaczcie że coraz więcej wychodzi tylko japońskich gier na Japonię, na wite. i w sumie handheldy dla mnie, handheldy głównie są popularne bardziej w Japonii niż w Europie i tak było jest i chyba tak będzie tak to chciałem powiedzieć dobra słuchajcie, myślę że o Switchu możemy go wyłączyć, Switch off jechać dalej konsola jak wyjdzie zobaczymy, marzec ale Ale Krystian coś... ci przerwa niechcący dodaj, Słuchaj, Nintendo no. Switch Off. No, no, no bo ten, no, ta, tak mi się powiedziało. No, już masz, no... już masz tytuł na odcinek. Switch off, tak, e, więc jedziemy, e, jedziemy dalej, słuchajcie, Nintendo w przyszłym roku zobaczymy co z tego wyjdzie, a my jedziemy dalej, słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż, e, mamy, e, mamy sprzedaż z, z zeszłego tygodnia, dzisiejsza, e, więc pierwsze miejsce nowy Battlefield 1, e, drugie miejsce ma nowa FIFA 17, trzecie ma Mafia 3, czwarte to są nowe Gears, Gears of War 4, Piąty to jest Batman Return to Arkham, to jest zremasterowane stare edycje Batmana na PS4 i na e, Xboxa one. E, kolejne miejsce szóste to jest nowy Wrestling 2K17. Siódma, je, siódma jest e, Tomb Rider's z Rise of the Tomb Raider. E, ósme miejsce ma nowa Forza Horizon 3. Dziewiąte jest GTA 5 i dziesiąte jest Minecraft. E, na Xboxa, jak ktoś tęsknił. E, no i co, słuchajcie, no, Battlefield dobry start, dobry start, dobra gra przede wszystkim. E, bardzo się z tego w sumie cieszę. Battlefield w... Wychodzi i chyba robi to dobrze, powrót do wojny. tamku będziesz... Jakbyś miał troszeczkę więcej czasu myśleć, żeby się ogarniało trochę Battlefielda? Znaczy, tak myślałem, czy sobie zakupić na premierę tylko, żeby tą kampanię wciągnąć. No. A, ale tak stwierdziłem, no kampania jak kampania, ale ja zawsze przy Battlefieldie się bawiłem przez multiplayer ale szczerze przyznam się, że ja już się zaspokoiłem multiplayerem, jak była ta beta i jakoś nie czuję potrzeby albo chęci, żeby dalej w to grać. Na pewno sobie pogram, jak będzie już używka, tak powiedzmy, za, za naprawdę za połowę ceny, ale mhm. no jakoś, jakoś, no słuchajcie, no ja teraz miaruję, miar, miaruję sobie gry ze względu na to, ile one zajmą mi czasu i na razie Battlefield jest na końcu Aha. listy, więc... Y na razie się wstrzymuję, chociaż włączyłem sobie w pracy i ładnie to wygląda. Naprawdę fajny i ciekawy klimat, chociaż ja tam pierwszej wojny to za bardzo nie czuję, wiecie? Mm -hmm. eee, jak powiedziałeś tak z tym czasem, czyli robisz mniej więcej to, co ja zawsze robiłem, tak? Czyli, czyli jednak sprawdzasz teraz ten czas, ile ci tak zajmie i o, dobra, za długo nie podchodzę Ej, do jej. Ale wiesz, co jest najgorsze, nie? Przecież no, ja... Ale, robię to, ale ja tak robię, ja tak robię czy sam Słuchaj, Krystian, ostatnio ten, ostatnio, przecież teraz ma wyjść remake tego Skyrima 28 i słuchajcie, ja jestem napalony na tą grę, ja ją chcę, ja ją na trójce skończyłem, bardzo dobrze się przy niej bawiłem, uwielbiam takie gry, i już prawie myślałem, że sobie ją kupię jak wyjdzie, ale tak stwierdziłem, ja pierdzielę, Skyrim'a na 200 plus godzin nigdy w życiu, nie? ja sobie popatrzę tylko na filmiki z gameplayów i to mi już wystarczy, bo, bo włączyć grę na 20-30 minut mi się w tym momencie nie uśmiecha, a tak to by się skończyło, więc Battlefield'a sobie na razie daruję i Skyrim'a tak samo, więc no, powoli u mnie granie się kończy. No tak, więc... Tak, słuchajcie, drugie miejsce FIFA. FIFA wydaje mi się, że zaskoczy na pierwsze miejsce, chociaż nie, bo Titanfall będzie, ale wydaje mi się, że Titanfall e, ludzie nie zauważą, jaki to jest świetny tytuł, i go oleją i będzie beznadziejna sprzedaż. Tak mi się wydaje? Myślę, że zauważą. No, a ja nie wiem, bo teraz Battlefield, więc wszyscy na Battlefielda się rzucili. Nie wiem, czy są gracze, ja którzy. Ja widzę, ile osób się jara Titanem? No, przyznam szczerze, że cieszę się, że. Cieszę się, bo, bo to jest. Dostrzegam, że bardzo dużo. Tak, tylko że. Nie tak dużo osób, osób jak Battlefieldem. Teraz wy, Teraz była, w zeszłym weekend była beta nowego Call of Duty. Ja nie chciałem się ściągać 20 giga, żeby pograć w to pół godziny. Ale, ale już już zaraz nowy, nowy Call wychodzi, z tym, że wchodzą dwa kole, bo zremasterowana edycja, więc nie wiem, czy po prostu ludzie, którzy sobie odłożyli tam jakieś pieniądze na jakąś shooterową strzelankę w multiplayerze, czy odłożę sobie akurat na Titanfall'a i tego się martwię, pomimo, pomimo, że już widziałem recenzję, gra jest zajebista. Więc tego się martwię. Zobaczymy Rafale, w sumie jak nagramy sobie razem kolejny odcinek, to zobaczymy jak ta sprzedaż będzie wyglądała e, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli, jeśli chodzi o tą rozpiskę Batman, e, zremasterowana wersja wraca, jeżeli nie graliście to w sumie może, możecie nadrobić wydaje mi się, jeżeli graliście to nie macie po co tam wracać, bo tam się nic nie zmieniło kompletnie nic, i tyle no i jedziemy. Słuchajcie, PlayStation VR. Tomku, będziemy to teraz omawiać Krystia, w to ja może powiem szybko ano? na WGW, co jeszcze widziałem i od razu z tego... Aha, bo zapomniałem, widzisz, VR widzisz, dobra, bo... Okej, okej, okej, tak, tak, tak, tak, dobrze, Powiedzcie, jak tam te warszawskie targi gier, Wo Warsaw Game, nie, jak to było? Warsaw Games Week. Okej, okay, okej, okay, dobra. No Chyba tak, Chyba świetna taka nazwa, świetna nazwa, nazwa, nazwa że bo... mi się nie chce pamiętać. Dobra, nieważne. No, to no, co, okay. y... kto obstawia, czy lepsze hostessy miało Sony czy Xbox? Oczywiście, że Xbox. Xbox, Xbox, tak. 3 no? do 0. 3 do 0, Dla... zgadzam się w pełni. Znaczy, może ciężko stwierdzić jednoznacznie, czy, czy, czy one były ładniejsze, czy nie, ale na pewno jest różnica między jakimiś tam shortami do kolan i luźnymi koszulkami, a, a szarymi legginsami i, i wiecie, dobór ewidentnie po, po wymiarach był od A do Z, nie? Ale mogę się e... założyć pewnie, że na strefie PlayStation dziewczyny by Ci odpowiedziały na każde Twoje pytanie, a na Xboxie raczej by się tylko uśmiechnęły. Wiesz co, ale ja nie gadałem w ogóle z żadnymi, nie, nie wnikałem w to za bardzo, To ma związek z że tam się non stop non stop, się jeszcze na PlayStation 4, znaczy na, na strefie Sony na tej hali cały czas się Kinga kręciła tam ze wszystkimi, podbiegali do niej zdjęcia, robili wiesz, ona uśmiechnięta, dobra wszyscy tam hello, nie ma problemu wiesz i, i wszyscy się tam zachwycali nie tą Kingą, więc ee, powiedzmy, że że ona nadrabiała za, za te wszystkie tam hostessy na, na Xboxie, nie? Hmm, strefa Xboxa w ogóle taka się wydawała mniejsza mimo wszystko, bo chociaż mieli ogromną yy, ogromną taką strefę wiesz, z krzesełkami i takim wielkim, wielkim naprawdę ekranem, w którym tam puszczali jakieś trailery, prezentacje robili i tak dalej. Yy, mnóstwo stanowisk, yy, na których tak naprawdę tylko Forza była odpalona, szczerze mówiąc. Po prostu tej Forzy widziałem nie wiem, 20-30 yy, i bardzo duża część tej hali, na której oni byli, taka była odcięta. W sensie wydawało mi się, że w ogóle nie ma nic wspólnego z Xboxem. Były jakieś tam trzy, powiedzmy, zabudowane namioty, na których pokazywali jakieś gry, które mnie nie interesują, więc nie wchodziłem w te prezentacje. Tam był właśnie nowy, nowy kod i coś takiego. Ale to, wiesz, w ogóle nie było rozreklamowane. Nikt tam nie zapraszał, tylko po prostu, wiesz, takie wejście jak do tunelu strachów, nie? I wiesz, wchodzisz i wychodzisz z drugiej strony. Mm, tam też się znalazło miejsce na zamknięte jakieś pokazy, m.in. South Parka nowego i tutaj muszę przyznać, że strasznie, ale to strasznie czekam na tą grę, bo jest to wiesz, połączenie całego klimatu Marvela i tych superbohaterów i mega, mega po tym jadą. Wiesz, pograłem w sobie w tą gierkę ze 20 minut i po prostu to ile tam było tekstów wiesz, cisnących, takich wiesz, dla smaczków powiedzmy, nie? Dla, dla znawców tematu, którzy znają tych wszystkich superbohaterów to po prostu na każdym kroku masz bekę z tego i, i to jest naprawdę w pełnej klasie są w park zachowany, a dodatkowo jeszcze ten ich reklamowany, no wiadomo do promocji tylko ten Nosulus Rift kurwa Macia jak to działa dobrze Lepie, lepiej VRy niż co. żeby te wasze wiary tak dobrze działały to było najbardziej okropne doświadczenie jakie miałem w życiu serio to no to było okropne w więc fale. co czułeś Nie, no to był po prostu bardzo Trafny, trafny rodzaj smrodu. Tak, nie, nie, nie, tak, kiedy wiesz, tobie się przydarzy, tylko tak właśnie, kiedy ktoś obok ciebie ci się przydarzy, nie? Tak wiesz, no idealnie dobrali mieszankę, tak trzeba przyznać. Nie wiem, czy to było specjalnie w grze zrobione, bo, bo nie kojarzę, żeby w pierwszej części coś takiego było. Mogłeś, mogłeś śmierć e, też. Może to wiesz, może to było specjalnie pod wersję demonstracyjną, ale po prostu wiesz, główny przycisk, czyli X, czy tam Y, bo, bo, to było akurat podpięte pod chyba pecety, albo, pod PC z z padem Xboxa, chyba były podpięte te dwa stanowiska z tym Nosulusem i tam po prostu wiesz klikając ten podstawowy przycisk, który zawsze zaczynasz klikać jak zaczynasz grać to po prostu sobie pierdzisz, czyli pierwsze co robisz to jak się włącza gra to puszczasz bąka i dostajesz wiesz czapę taką, że po prostu się przewracasz. I, i to jest najgorsze, wiesz, bo idziesz dalej i już, już jesteś wkurwiony, nie? Ale w końcu się łamiesz i naciskasz jeszcze raz, bo wiesz, bo to jest gu, głupie doznanie, nie? Ale wiesz, ale za trzecim razem zdejmujesz to z głowy i przestajesz, nie? To jest tragedia. E, ale pokazuje naprawdę naprawdę fajną taką koncepcję, kurczę, chciałbym, żeby wiesz w przyszłości mogło się coś takiego pojawić, że, że faktycznie też inne zapachy się będą, wiesz, pojawiały. Niekoniecznie, wiesz, bo tego typu urządzenie, ono tam miało jakieś pojemniczki, jakieś buteleczki, czy, czy coś w tym stylu, wiesz, i działało na zasadzie atomizera, czyli tak samo jak y, jakiś tam ten papieros elektryczny, nie, to w zasadzie ta sama zasada działania i, i po prostu jakaś tam odpowiednia, wiesz, mieszanka y, do, do zapachu, tak przynajmniej ja to oceniam, nie wiem jak oni to naprawdę zrobili, ale, ale z tego co zobaczyłem tak to wyglądało. I to było takie dosyć spore, nawet nawet dosyć ciężkie, nie? Nie, nie można powiedzieć, że zakładałeś w ogóle tego nie czułeś jak jakiejś tam maseczki gazowej, yy, w sensie takiej wiesz jak w Japonii noszą w metrze i fajnie byłoby mieć takie urządzenie, które ma chociażby, wiesz, dwa lub cztery takie malutkie atomizery, że wiesz, zapinasz sobie coś takiego, yy, starcza ci to powiedzmy na całą serię przejście gry, która tam, nie wiem, zajmuje ci wiesz, kilkadziesiąt godzin i on w momentach, kiedy na przykład, nie wiem, wiesz, wygrywasz walkę, yy, to ci daje takim zapachem, załóżmy, nie wiem, tam spalonego metalu, albo jakiejś tam innej trawy, wiesz, skoszonej, nie, zależnie od tego, jaka to jest jest gra i to naprawdę można by już było zrobić. Nie wiem, ile by to kosztowało, ale, ale wrażenie jest świetne i naprawdę mega daje satysfakcję, że wiesz, dodatkowe, no nigdy, nigdy tak naprawdę wcześniej nie było opcji, żeby z tego zmysłu korzystać, kiedy, kiedy grasz i to było naprawdę ciekawe, nie? Zupełnie, wiesz, coś innego niż, niż jakieś tam wiary, czy jakieś wibracje, powiedzmy, na kierownicy. To, to na pewno a sama gra jak najbardziej mnie interesuje i, i na pewno od razu na premierę będziemy, będziemy mieli tutaj recenzję no, dalej mieliśmy jakieś tam inne jeszcze pokazy, pograłem trochę w tego For Honor nie wiem czy to była ta sama wersja, która była na Alfie, czy, czy jakaś już tam trochę bardziej dopasiona E, chyba nie, bo chyba na alfie była wersja e, online'owa tak mi się wydaje, jak z kimś tam rozmawiałem ale poprawcie mnie, bo, bo nie wiem bo ja tej alfy nie odpalałem e, no i tutaj sobie pograłem w takie demo typowy taki tutorial i, i powiedzmy pierwsza misja po odpaleniu gry i, i powiem wam szczerze, że no Fajnie się w to grało, przynajmniej tak w krótkim, yy, w krótkim czasie, bo tam jest system walki, m, można powiedzieć, dosyć mocno rozbudowany, w sensie, że kiedy masz pojedynek bezpośredni, czyli, czyli łapiesz kogoś na cel, nie, nie, po prostu w grupie, wiesz, walisz mieczem dookoła siebie, tylko bierzesz kogoś na celownik, wiesz, kamera się wtedy trochę zmienia na taką właśnie pojedynkową, i zarówno parowanie ciosów, jak i atakowanie bierzesz w trzech kierunkach, czyli tam masz góra, lewy dół i prawy dół. I jedną gałką wiesz, obierasz kierunek ataku bądź obrony i zależnie od tego, jak wiesz, czy ktoś ci atakuje, czy, czy, akurat też się broni, to wiesz, to, to wyprowadzasz ataki lekkie, mocne, na tyle był, powiedzmy, prosty, a jednocześnie, wiesz, skomplikowany, że to nie było tylko, wiesz, maszowanie jednego przycisku, że dawał satysfakcję. Plus można było tam jeszcze, wiesz, wykonywać jakieś tam uskoki, jakieś, wiesz, potrącenie z bara i tak dalej, że wychodziło całkiem ciekawie i w sumie przyjemnie tam, wiesz, z pół godzinki spędziłem przy tym grafika nie jest idealna, ale robi, kiedy wiesz, zaczynasz grać i, i wszystko się tam powiedzmy rusza, to wygląda to wszystko zajebiście. Kiedy stoisz w miejscu i zaczynasz się przyglądać, no to ok, widzisz, że tam wiesz katapulta cały czas napierdala w to jedno miejsce i tam jakiś dym leci, wiesz, zamiast wiesz próbować coś więcej zburzyć powiedzmy z tego zamku, yy, że ten dym, wiesz, to nie jest idealne, tylko jakoś tak dziwnie się, wiesz, te kłęby wydostają, nie no, w dzisiejszych czasach to takie efekty particular typu, wiesz, mgła czy dymu noszący się powinny być dopracowane do perfekcji. No, ale ogólnie wygląda to fajnie i bardzo jestem ciekawy, jak to się będzie dalej rozwijało. Myślę, że może nie na premierę, ale, ale na pewno poczytam recenzję, zastanowię się, czy z tym tytułem nie mieć czegoś więcej. Tym bardziej, że ten setting rycerstwa wydaje się być taki dosyć, dosyć okej. Okay. Ale ja też o tej grze nie czytałem, nie wiem zbyt wiele, a tam podobno zarówno rycerzy, jak i jakiś samurajów możesz mieć, więc nie wiem, czy do końca mi tutaj podejdzie powiedzmy taki cały klimat, jeżeli to będzie wiesz, taki mocno multiplayerowa, w ogóle jakaś moba, to, to, to ja Dziękuję. Nie? Bo przyznaję, nie czytałem o tej grze, nie wiem, co to tak naprawdę ma być. Wiem tylko, że w system walki, który jest yy, bardzo ciekawy. No i co jeszcze ciekawego tam grałem? Pomijam, że pół hali było zajęte przez grę, która symulowała latanie orłem i nikt na to nie grał i w ogóle były puste stanowiska. Yy, Nawiara no właśnie to jest ten, ten Eagle Flight? Eagle... Eagle Flight, no ale no Eagle no wiemy, Flight. puste yeah. stanowiska, no. wiesz no. ja też, też nie spojrzałem na to nawet, wiesz no przeszedłem dalej, no może tam i nawet były jakieś te okulary, nie wiem nie to mnie nie interesowało kompletnie wiesz, w ogóle a naprawdę stanowisk było więcej niż, niż do Forzy a w Forze, wiesz, można było grać na wszystkim na małych telewizorach, na dużych, na kierownicy na padach, po prostu, no nawet do góry nogami wiesz, multum opcji mhm w ogóle zabawne było to, że wiesz, pomimo, tak jak pisałem chyba na grupie pomimo, znaczy na naszym fanpage'u, pomimo niedostępności niby Wiara, o którym była mowa na premierę dwa tygodnie temu, jak mieliśmy odcinek w czwartek no to następnego dnia w piątek tam, wiesz, leżało kilkadziesiąt zestawów, wiesz, na jednym, na drugim, na trzecim stoisku i Saturn i Media Martu, wiesz, wszyscy mieli te wiary nie wiem, czy oni specjalnie je przekisili, żeby, wiesz, na tych targach się pokazać, że mają i są lepsi, czy, czy o co chodziło, ale wszyscy mieli, wszyscy sprzedawali. Nie wiem, jak było następnego dnia, w sobotę, w niedzielę, czy one się już wyprzedały, czy nie, no bo, bo, bo byłem tylko w piątek. No a wracając do jakichś ciekawych gier to widziałem, że bardzo duże zainteresowanie wzbudził yy, gwint bo to jest gra, która jeszcze cały czas ma rozgrywki i bety i tam zrobili sobie bardzo duże testy zrobili turniej normalnie na początku powiedzmy jeszcze nie było kolejek, ale potem przez resztę dnia to już się ustawiła taka dosyć solidna i cały czas trzeba było paręnaście minut odstać zanim cię wpuścili na salę, gdzie było kilkadziesiąt stanowisk, znaczy nie na salę, tylko na wydzielony teren, gdzie było kilkadziesiąt stanowisk no i tam wiadomo, się grało, odpadało, lepsi przechodzili dalej potem na jakimś takim, z stołku mistrzów, powiedzmy jakiś tam finał się rozgrywał, cały czas powiedzmy trwały takie, takie rozgrywki. Eee fajnie ten gwint wygląda, widzę, że tam się sporo pozmieniało względem oryginału, dodali jakieś nowe możliwości, nowe nowe punktacje, nowe jakieś karty umiejętności, jakieś plagi i tak dalej, a, a ja dalej jestem w gwincie zakochanym, nawet teraz w weekend byłem w górach i, i kolegę, który w ogóle nie miał pada konsoli ani żadnej gry, chyba z 10 lat w ręku namówiłem, że przy piwku będziemy grali w gwinta i tak spędziliśmy cały wieczór, więc yy, gra na żywo też, też jest spoko i, i tym bardziej się nie mogę doczekać aż wyjdzie wiesz, pełna wersja tego tego gwinta. Myślę, że będę w to sporo ogrywał i to będzie moja jedyna i ulubiona karcianka. Eee, o Gran Turismo Wam wspominałem. Premiera jest dosyć sporo, jeszcze odciągnięta w czasie, a widzę, że to się poprawia, więc no, no... Coś na pewno się wybronią. Myślę, że no ten tort już w tym roku będzie dla nich mniejszy, e, że się sporo wydarzyło w międzyczasie na świecie, ale myślę, że dalej będą mieli jedno, jego solidną część i to naprawdę będzie, będzie spoko gra. E, no i co jeszcze? Wiary na razie nie mówię, bo to pogadam z Wami. Ale y, ogólnie, ogólnie Rafale warto było tam jechać? Chyba wydaje bardzo mi się, że lepiej. Było, nie, bardzo, bardzo było w porządku, wiesz, jakieś tam dużo konkursów, jakieś tutaj gadżety rozdawali, zawsze mogłeś sobie z kimś pogadać, yy, więc ja, ja wyszedłem na plusie, jakkolwiek, wiesz, yy, by tego nie odbierać. Yy, uh -huh. I też dużo, dużo wiesz, w ogóle spotkałem jakichś tam kolegów starych, nie z czasów jeszcze, kiedy, kiedy graliśmy w Metal Gear 1, yy, więc wiesz, plecaki wożą, w plecaku, wożąc PS 1, wiesz, yy, do siebie nawzajem. Więc yy, cała impreza była spoko, klimat był fajny, yy, Sony miało tylko chujowy dywan, bo wszędzie rozciągnęło taką wiesz, całe stoisko było niebieskie, cała ich hala, bo taki rozciągnęli wiesz w tym swoim niebieskim kolorku wykładzinę i ta wykładzina nie miała odpowiedniej podpórki i tak jeździła pod nogami, to było mega wkurwiające. No, mm -hmm. ale stanowisko ja, ja, Wiara ja, ja. tak dużo, że tak naprawdę wiesz, jak chciałeś pograć, to wystarczyło, wiesz, no, maks 15 minut postać w kolejce. Mówię tutaj oczywiście o piątku, który, no, nie był najbardziej obłożonym dniem, bo, bo, bo, najbardziej to była sobota. I mi się nie chciało, wiesz, tam stać w tej kolejce 25 razy. Wystarczyły mi 3, ale, ale wiele osób to widziałem, że w kółko wiesz i tych gier sporo było do, do obgrania. No, tylko nie, nie szedłem na to, co mnie interesowało, no i tyle. Mhm. Czyli y, ogólnie Rafale jak najbardziej za, za rok y, uderzysz tam, wydaje ci się? Myślę, że tak. To jest wiesz, to jest fajna impreza, bo ona jest bardzo mocno konsolowana. No, to jest nasz, nasz klimat. Nie? PGA teraz jest y, w ten weekend. Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Tak. No, w ten weekend no. jest PGA. No i tak naprawdę y, więcej ludzi tam odwiedza, ale tam wiesz, tam jest Esport, to jest. Coś innego i pomimo, że jest więcej wystawców, to podejrzewam, że mniej rzeczy by mnie interesowało, nie? A tutaj jest, wiesz, jest wszystko w porządku. Yy, w ogóle, wiesz, sporo było też takich stref, gdzie mogłeś się, wiesz, yy, pobawić w coś innego. Jak ci się chciało, to mogłeś siąść i układać, wiesz, yy, z klocków, z mindstorms, sobie zbudować robota, yy, bo wiesz, było bardzo dużo, duże stanowisko Lego i w połowie podzielone na te wszystkie gry Lego, jakieś tam konkursy i tak dalej z drugiej strony te wszystkie roboty Lego, nie, wiesz, co, co możesz sobie tam programować, budować z nich różne rzeczy z tej całej serii Mindstorms, co zrobili i kurczę, trudno mi sobie przypomnieć, co tam jeszcze było dobrego, pomijałem jakieś tam strefy do, do wyżerki i tak dalej, bo to, wiesz, wszędzie zawsze jest, mhm. nie ale cała organizacja w porządku, wiesz bilet, cztery dychy, no to nie ma tam tragedii yy, no tak wiesz no tak. Nie nudziłem Dobra. się w każdym razie, pomimo że to było faktycznie tam 6 czy 8 godzin spędzone. Dobra, więc myślę, że tyle o warszawskich targach gier. Ja jeszcze powiem, że PGA było w zeszły weekend, więc już, już po PGA. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Rafał. Jedziemy dalej. Kącik VR i VR, i w ogóle o VRze, PlayStation VR. Tomku, czemu ty to kurwa sprzedałeś? No, bo nie wyobrażam sobie w to grać dłużej niż maks 30 minut, godzinka i to niecodziennie. ale tak od dupy strony zaczęliśmy, wiesz, może powiem od strony jak to wygląda, jak to technicznie... Tak, tak, tak, tak, od początku wszystko, jak to się zaczęło? Słuchajcie, no, słuchałem poprzedni odcinek, jak, jak mówiłeś, Krystian, o, o swoich wrażeniach z vr i podzielam te wrażenia, bo sama konstrukcja okularów jest naprawdę przemyślana i one są cholernie wygodne, są lekkie, zajebiście leżą na, na głowie. Co prawda, nie miałem e, żadnego okulusa albo Vive'a, nie, nie bawiłem się tym. Jedyne, czym się bawiłem z takich gogli, to, to Samsung, Samsung VR. Ehm, no i tam... Wiecie, ta tasiemka tak, tak, tak mocno trzymała, że naprawdę po chwili mieliście takie odciski dookoła, dookoła oczu, jak, jakbyście trzymali narciarską maskę. Tutaj w VR tego nie ma i bardzo dobrze. To jest taka kurtyna bardziej wokół oczu, nie? To nie jest jakiś tam przylegający, mocno gumowy pasek, tylko to jest taka, wiesz, kurtyna, która ma ci zasłonić światło. No, w ogóle ja nie czułem żadnego nacisku, żadnego, wiesz, tam znaczy, nie było spocenia to... się i tak dalej. Tak jest... bo... No, no, no, dobra, no, bo całość się trzyma tak, jak, jak masz maskę do spawania, wiesz, coś w tym stylu, cał, ca, całe jest to wszystko tak fajnie zbalansowane na, na twojej głowie, że naprawdę tych gogli nie czujesz i jak na przykład robiłem jakieś szybkie ruchy w Job Simulator albo w jakiejś innej grze, no to naprawdę zapomina się o tych goglach, co jest zajebiste, bo to zwiększa imersję, więc jeżeli chodzi o zrobienie samej, samej gogli, no to to jest 10 na 10 według mnie. Soczewki soczewki, z tym mam mały problem bo ja też mam mały problem, właśnie jest problem i go zauważyłem po, dłuższej, po dłuższym użytkowaniu ale Tomku, może masz ten sam problem one się strasznie, kurde, brudzą i nie wiem od czego, raczej ja się domyślam od czego, Jak żebym ja komfortowo widział, żebym ja miał ten tak zwany sweet spot, czyli ten punkt, gdzie widzę wszystko ostro i zajebiście, to ja muszę mieć gogle przesunięte na maksa do nosa, co automatycznie powoduje, że ja prawdopodobnie podczas mrugania rzęsami dotykam soczewek i one zaczynają się brudzić i po, powiedzmy sobie po jakimś czasie obraz się staje nieczytelny, zamazany, muszę zdjąć gogle, przeczyścić soczewki, na których widać po prostu te zabrudzenie i dalej grać. tak? Kolejna sprawa z tymi soczewkami to jest taki problem, mam, że one mi parują mi tak ta. samo parują jest problem z parowaniem soczewek i nie tylko mi tylko osoby, które używają, ta moja dziewczyna czy znajomi nawet tu przyszli i testowali i też im one parowały i nie wiem jak z tym walczyć znaczy wiesz co, ja myślałem, bo tam jest taka ta membranka, taki, taki ten silikon, który ci je ogranicza nos, żebyś ty nie, nie, nie dmuchał sobie, bo pewnie są jest świadome tego, że, że to tak jest konstrukcyjnie zrobione, że będzie parować, ale to tym bardziej mi nie pomagało. Ja myślałem, żeby je, kurde wiecie, nożyczkami wyciąć albo coś takiego, zrobić sobie jakiś prześwit, żeby te powietrze miały cyrkulację w środku. E, no ale nie robiłem tego i dzięki Bogu, bo już bym hmm. moich gogli powiedzmy sobie nie, nie zwrócił, e, ale E, Rafał, powiedz mi, bo mnie to ciekawi. Jak ty byłeś i bawiłeś się tymi goglami, to domyślam się, że tam była jakaś troszeczkę taka chłodniejsza temperatura. Nie było chyba gorąco na tych targach. Nie, jak... nie było gorąco. Było właśnie. Ochodno. I to jest dziwne, bo jeżeli chodzi o targi, jeżeli chodzi o takie imprezy, to tam, Jezus, jest gorąco podczuć wszędzie. Taka jest, taka jest uroda takich targów. I Sony pewnie wie, że te soczewki parują. I jak zrobić kontrolowane warunki, żebyś miał jak najlepszą frajdę skorzystania z, z tych gobli. Co w warunkach domowych zaczynają wychodzić właśnie takie śmieszne rzeczy, jak na przykład brudzenie się soczewek albo parowanie ich. Co, słuchaj, no mówisz gościowi, słuchaj, no źle mi się gra w goglach, bo mi one parują. No to przecież dla niego to jest śmieszny powód. No ale słuchaj, jeżeli to jest główne urządzenie, przez które patrzysz i chcesz grać w porządne gry i co 10 minut musisz je zdejmować, żeby przetrzeć, e, przetrzeć soczewki, no to chyba to dyskwalifikuje w tym momencie jakąkolwiek poważniejszą grę na tych goglach. I to jest mój taki główny powód, jeżeli e, problem z tymi soczewkami, Krystian. No wiem, e, po, powiem Wtedy szczerze, że... nie było że, tak, że no. każdą rundę Każdą rundę miałeś 10-minutową, około. I po każdej rundzie obsługa, wiesz, zabierała yy, ci to, w ogóle, wiesz, zakładała na głowę, zdejmowała. Yy, praktycznie ty nie tego sprzętu miałeś nie dotykać. Oni, wiesz, mówili: Dobra, ja ci to założę, ty sobie tutaj pokażę ci gdzie, wyregulujesz i tak dalej, i tak dalej. I oni to zabierali, potem wszystkich wypraszali, yy, przygotowywali, wiesz, stanowiska. Nie było tak, że, wiesz, Kolejka stała prosto, jakby tutaj przy okularach że ci ktoś kuchał na, na kark, tylko wiesz, dziękuję, wychodzimy, nie, on tam dopiero posprząta, wiesz, poprzeciera i tak dalej i dopiero, wiesz, po kolejną osobę szli. Więc oni też zdawali sobie sprawę na pewno z tego problemu. Pomimo, że ja wtedy o tym nie myślałem, to teraz jak mówicie, to wiesz, mieli mnóstwo czasu i możliwości do tego, żeby poprzecierać te, mm, te sprzęty, wiesz, powycierać jakimiś tam szmatkami i tak dalej, żeby za każdym razem były czyste i ostre. No i Więc na pewno tak to wyglądało. Na pewno tak, tak to wyglądało, bo ja żadnego parowania nie zauważyłem, nie? Yy, ja, mam, ja mam też pewne spostrzeżenia, Tomku, bo yy, testowałem yy, parę opcji i tak, przede wszystkim też yy, jestem tego założenia, że fajnie jak te soczewki są maksymalnie do mnie przybliżone, ale jeżeli nie weźmiesz maksymalnie ich przybliżonych, tylko tak o ten jeden taki... One, one mają tam jakieś ząbki wydaje mi się w tym. Jeżeli weźmiesz tak minimalnie do przodu ale nie maksymalnie do, do siebie, tylko tak oraz raz przesuniesz do przodu, to wydaje mi się, że te parowanie może być mniejsze, a Ty nie będziesz miał aż tak dużego komfortu, jeśli chodzi o to. Jeżeli nie leżą Ci zbyt dobrze, ja to jeszcze sobie biorę słuchawki swoje, te 5.1 od, od, od Sony, tam 7.1 od Sony, i powiem Ci, że fajnie mi to wszystko przywiera i fajnie mi to leży. Z tym, że mam problem z parowaniem. Nie mam problem z brudzeniem się tych soczewek, ale mam problem z parowaniem. Zawsze ten problem jest w pierwszych 10 minutach grania albo pierwszych 15 minutach grania i zauważyłem, że na premierze nie miałem tego problemu. Teraz mam tego. Wydaje mi się, że może temperatura właśnie w domu. Masz rację, że jeżeli jest chłodniej w domu, to one szybciej parują. Jeżeli jest cieplej w domu, to... No to jest normalne. Wolnie parują. Tylko, że... E... No to, to mi to przeszkadza. To jest normalne. Bo, ja, bo, ja, bo, ja, bo ja muszę sobie zatrzymać grę. Biorę je sobie do przodu, czyszczę i zamykam je. I jadę dalej. I znowu po trzech minutach mam to samo. I tak, I tak do 15 Ja mam minut dla ciebie rozwiązanie, Krystian. Ok. I, no. I no dla ciebie Tomek nie, bo ty już sprzedałeś. No, ale ja. Połóż, połóż je po prostu na PS4, które wiesz nawet w trybie spoczynku jest odpowiednio ciepłe i one będą wtedy odpowiednio rozgrzane do twoich oczu i nie będziesz miał a, tego no problemu. Może. To może być dobre. Nie znaczy, serio, wiesz, wiesz, wiesz, bo jeżeli one będą miały temperaturę, wiesz, zbliżoną do tam, nie wiem, 20 paru, 30 stopni, no w sensie w domu załóżmy, że masz 20, a jak one będą miały koło 30, to tam, wiesz, no nie będziesz miał żadnego parowania, nie. To jest tak samo, jak ja wiesz, wsiadam rano do samochodu i zakładam okulary ze schowka, które mają 10 czy 15 stopni i one od razu mi i to jest, wiesz... Albo trzeba, to to, wiesz, do okulisty się wybrać... Ej, dobra, ale co z parowaniem tam? Mówcie jak, wiesz, jak gry inne, no... Znaczy, dobra, z... jeszcze... no. Parowanie, Tom. wiesz, to, i widzisz, i on ten problem bagatelizuje, nie? Bo go to, ten problem nie dotyczy, ale jak naprawdę, jak zaczniesz się bawić, żeby czyścić te soczewki, ale. to się okaże, że więcej ty się bawisz tymi goglami, niż się bawisz w goglach, nie? Więc e... ale mi to jeżeli... trochę, mnie to trochę, no... Soczewki są zajebiste. Oprócz tego to, jeżeli patrzysz na ekran i nie widzisz pikseli, a, a w innych tych, tego typu okularach, na przykład w Gear VR albo na przykład w, yy, no, w tym, Oculusie i Vive, gdzie te okulary są droższe, widać te piksele, ten tak zwany screen door efekt, yy, a tutaj tego nie widać, no to jest zajebiście, bo, bo to by bardzo strasznie wytręcało z gry, z tym, że jak już... Ten efekt pierwszy wow minie, jak ty już się zaczniesz zapoznawać z grami i już zaczniesz w nie grać, zaczniesz patrzeć się na niektóre elementy, to ty te piksele zaczniesz dostrzegać. Ja zacząłem je dostrzegać na takich jedno, jednolitych tłach, wiecie, na białym tle i innym, ale mi to nie przeszkadzało, tak? Mi to nie przeszkadzało, więc piksele widać, jak się przyjrzysz, ale one całkowicie nie psują gry, nie, nie burzą imersji i to jest coś o czym naprawdę za chwilę zapominasz. Więc naprawdę z soczewkami zrobili kawał, kawał solidnej roboty. Tylko ja mam jeszcze taki najgorszy chyba w tym wszystkim problem, jeżeli chodzi o wizjer. Ten, ten... Słuchajcie, ja jak patrzę, to ja non-stop widzę, jakbym się patrzył przez lupę, przez lunetę, przez lornetkę. Wiecie, ja mam efekt winiety non-stop. Słyszałem opinię, że ludzie o tym zapominają. Jak zaczynają no grać ale... w gry jak no. zaczynają grać w gry, to naprawdę o tym zapominają i skupiają się na akcji i tak dalej, i tak dalej, ale no nie mogłem tego zrobić, no po prostu nie potrafiłem zapomnieć, wiecie, jak coś się raz zobaczy to już się tego nie odzobaczy i, i bardzo jestem zły na siebie, że zobaczyłem to, że mam winietę ee, jak patrzę się, no kurde, po prostu mnie to tak wytręcało z imersji grania w te gry, ja, ja zamiast patrzeć się przed siebie, to ja kurwa jak debil patrzałem po kątach i, i patrzałem jak bardzo widać ten, e, ten efekt tej lornetki strasznie mi to przeszkadzało, ale no z tego co to słyszałem, to tobie, no. Krystian, nie przeszkadzało to. Nie, no właśnie nie i, i, i się dziwię. Powiem ci szczerze, że tak, że u mnie w domu ja to testowałem oczywiście i moja dziewczyna e, i tutaj chyba cztery osoby w rodzinie i, i dwie osoby się mnie spytały, ile w ogóle to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile, ile, ile to wszystko kosztuje? Bo, bo chcą to brać. Więc ogólnie te pierwsze wrażenie jest zajebiste i ja w ogóle się dziwię skąd ta lornetka, powiem Ci, że już mam to trochę, tak? od premieru już trochę minęło i, i oczywiście to, to jest jak lornetka, no i no Tomku, tego nie przeskoczymy tak? i to będzie zawsze jak lornetka, no chyba, że wymyślą coś zajebistego e, w tym, tylko że zauważ, że tutaj głównie chodzi też o to, żebyś Ty nie miał żadnego kontaktu z, z otoczeniem zewnątrz. To, to musi być trochę jak londetka. To może, mogą być jak gogle dopływania ale ty nie możesz widzieć nic po kątach. Żaden prześwit światła nie może wejść do twoich oczu i o to głównie chodzi. E, faktycznie ten obraz wygląda trochę jak w, w, teres, taki w łodziach podwodnych, jak patrzysz sobie... Ten, dosłownie, te te dosłownie. teleskopy mają... Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak, ale ja nie miałem z tym problemu i w ogóle o tym się nie myśli tak samo nie myśli się o tej, tej już gorszej grafice czasami jest to wkurzające i tutaj naprawdę ten dla mnie ten drive club wygląda strasznie i wygląda strasznie Nie wiem, ja, ja mam pełną wersję tego drive cluba i nie będę w nią grał bo dla mnie ta grafika jest nieakceptowalna szczególnie, że że tak, tak i, i szczególnie jak już nie przepadam za tym drive clubem a jeżeli sobie jeszcze zobaczę jak ten drive club w ogóle wyglądał jako pewna wersja w ogóle, to to jest po prostu dramat. Dramat, jaka jest różnica między tymi dwoma grami. Wiesz, tu Ale... się. No, no. Tu się ludzie ze mnie śmiali, jak, jak, jak o pierwszych wrażeniach e, pisałem, e, powiedzmy sobie tam na forum Poligami, e, że, że grafika w Drive Clubie wygląda jak wczesny początek gier wyścigowych na PlayStation 3. To po prostu mówili, żebym się popukał, po głowie, bo, bo to jest niemożliwe. I. I kurde, to jak ja się teraz, wiecie, patrzę na te filmiki, jakie prezentuje Sony w trailerach, jak pokazują na internecie, na YouTubie e, grafikę z gry, ze środka gry, z gogli, to jest główno prawda, bo ta gra jeszcze gorzej wygląda niż na, na, na najgorszym filmiku, jaki widzieliście w internecie. Naprawdę to jest... Tak kapli... wygląda. Straszne, źle, to jest źle. straszne. Ja, w, w, w, słuchajcie, wchodzicie do samochodu i jest to uczucie i tego... W, w... Fajnie jest w środku ogólnie, fajnie, że można sobie te siedzenie, w tym siedzisz, może jest to wyżej, niżej, zależności od tego, jak siedzieć w samochodzie, możesz sobie to fajnie ustawić. Co z tego, jak tych jebanych zegarów w środku nie widzisz? No po prostu tam się rozmazują ci wszystkie te cyferki. A widzisz. Są pewne efekty. Tak, wiem, wiem Tomku, że chcesz mi powiedzieć o tym twoim skalibrowaniu tego. Dokładnie. Ale wiesz mi, że kalibrowałem to i w żadnej grze czegoś takiego nie mam, tylko mam w drive clubie, więc to o czym świadczy, tak mi się wydaje. Ale wracając na chwilkę do lornetki jeszcze, to jest właśnie ciekawe, że to dużo zależy też od gry, w jaką gracie, bo na przykład w Drive Clubie tego efektu batyskafu, tak, powiedzmy, że to będzie efekt batyskafu, bo to jest dobre porównanie, no. nie widziałem, ze względu na to, że tam bardziej większość elementów otoczenia i cała kolorystyka gry jest taka bardziej ciemna, więc to się fajnie tak, wiesz, fajnie się to tak maskuje, tym bardziej, że... Jak jesteś w środku w samochodzie, to masz wrażenie, że masz na sobie kask, więc yy, dużo będzie zależeć od, od gier, jak oni będą ten efekt maskować, albo nie będą maskować, bo jak na przykład grałem w, w, w tego Riksa z tymi mechami, no to ja pierdzielę, ja myślałem, że, że naprawdę mam niedosunięty, niedosunięty VR do oczu, bo ja widziałem dosłownie, batyskaw normalnie nie mogłem się skupić przez to, tak? A tym bardziej, że w tej grze celujesz głową, patrzysz w lewo, prawo, tam góra, dół, a ja no. oprócz tego poruszałem oczami, tak? Nie dość, że, że głową, to jeszcze próbowałem wzrokiem śledzić cele i właśnie co widziałem, nie cele, tylko kurwa, ten, ten, ten tą winietę i to mnie strasznie, wiesz, dezorientowało. No, mhm. Ja jestem dziwny, ale tak jak mówię, jak czegoś, jak coś zobaczę i tego nie odzobaczę już, tak? No, to, to mnie strasznie denerwowało, tak? Mhm. E, powiedz mi, Tomko, a miał, miałeś wrażenie, jak grałeś sobie w ten, w ty, z tymi mechami, jak tak skakałeś do góry, to miałeś takie wrażenie, kurde, że, że ty faktycznie skaczesz do góry. Że Słuchaj, tak, ja... tak tw twoje ciało, że mózg da dawał ci tak to zrozumienie, że, że ty skaczesz, że ty upadasz. Ja tak miałem. Ja S tak miałem. Ja naprawdę tylko, tak że miałem. to nie były normalne skoki. U mnie było tak, że jak zaczynałem Tam ja masz podwójny tam... skok przecież jeszcze, nie w RIS-ie. Znaczy to zależy, którego mecha wybierasz, nie? Bo mają to... różne opcje. Natomiast yy, jest tak, że jeżeli podbiegniesz pod tą górkę, która tam jest, to wtedy możesz się tak wiesz, porządnie wybić. I kiedy na początku wiesz normalne jakieś ruchy zaczynałem wykonywać, typu, wiesz tam jakieś bieganie, strafowanie, jakieś skoki, to, to nie było nic. Ale w momencie, kiedy takie się pojawiały ruchy typowo dynamiczne, dla właśnie zarezerwowane już nie dla ludzi, tylko dla jakichś powiedzmy, specjalne, typu jakieś przyciągnięcie szybkie do ściany, tak jakby wiecie, na lince, albo, albo właśnie wyskok z tej krawędzi, czy, czy coś w tym stylu, to wtedy no, pojawiało się coś takiego, że, że faktycznie czułeś, że właśnie coś zrobiłeś ponad Twoje możliwości, nie? I powiedzmy takie sztuczne przeciążenie, taki efekt przeciążenia. No z tym efektem, te z tym tak efektem miałeś, no? przeciążenia to jest właśnie ciekawa sprawa, bo o ile w Drive Clubie w y, momencie, kiedy wchodziłeś wiesz, na, na, na pełnej kurwie, że tak powiem w zakręt i Rafał pewnie wie, jakie przeciążenia mogą w tym momencie działać na człowieka, jak samochód leci bokiem i ty w tej, grze, i ty w tej grze tego kurde nie czujesz a, a ty już spinasz się całą nogę, wiesz, sztywnieje ci noga, żeby wiesz, przyjąć kurczę te przeciążenie i, i, I bardzo śmiesznie wyglądasz jak, jak właśnie jedziesz w tą grę, wiesz, że zaraz nastąpi ten moment i on nie następuje, a twoje ciało reaguje tak jakby następowało i to jest taka mała dezorientacja dla ciebie, bo przez chwilę się dziwnie czujesz i to za chwilę mija i w tym momencie jak, ty się, jak zdajesz sobie sprawę z tego, że, że nie będziesz uś uświadczał tych wszystkich przeciążeń, to Drive Club się stał właśnie dla mnie taki bardzo kuczeniem, jak to nazwać, taki, taki plastikowy, taki kartonowy. Wiesz, tak ja się nie czułem, jakbym siedział w prawdziwym samochodzie, tylko się czułem, jakbym siedział w jakiejś plandece z kartonu czy coś takiego. Więc. I ja ten. Ja powiem Ci szczerze, Tomku, że z Drive Clubem mamy o tyle, ja problem taki, że sens w ogóle w grania w Drive cluba, to dla mnie musi być raczej ta kierownica. Powinna być ta kierownica, chociaż nawet A jak. Czy przełączyłeś sobie sterowanie na ruchowe? Tak, przełączyłem sobie. Poczekaj, przełączyłem sobie, bo, bo, bo chcę do czegoś dojść. Przełączyłem sobie i e, mi w ten tytuł przy, lepiej się grało, kiedy miałem kamerę z góry z samochodu. I dużo lepiej mi się grało, kiedy miałem z góry, ani w środku, ale to w ogóle nie ma sensu vr bo równie dobrze mogę iść pod bo go sobie kupić po prostu i grać w normalną wersję bez wiara. I środek u mnie przepadł, bo powiem ci, że ten draw distance, że ten, to wszystko co jest przede mną jest zbyt, zbyt mało szczegółowe i ja nie wiedziałem co się z jakimś tam oddaleniem dzieje przede mną, jeżeli byłem w środku samochodu i to mi przekreśliło cały tytuł. Ja no nie możesz się kompleksów nabawić. No okej, okay. mam nadzieję, że, że, że nie nawawiłeś się, aczkolwiek mówię, to tutaj miałem problem, lepiej by mi się grało z góry, ale no to, to, to nie o to w tym chodzi, nie? Nie, mi chodzi o kompleksy pod tym względem, że, że możesz zacząć wątpić, że ty masz coś z oczami, ty słuchaj, ja A, właśnie nie, tak jak nie, ty. Nie, no, to, no to nie, no to, to bez przesady, nie, po prostu wiem, że ten tytuł źle wygląda. I, I tu jest Nie, ale czekaj, czekaj, czekaj, bo, bo to jest akurat interesujące, co Tomek powiedział. Wiesz, bo yy, ja miałem coś takiego jak grałem w ja usta, znaczy ogólnie mam bardzo dobre wzroki, widzę wszystko z daleka, nie ma problemu jak jadę, wiesz, gdzieś samochodem i, i w ogóle super, nie? Natomiast yy, no już gdzieś tam przy tym wieku, lat 30 Yy, pojawia się roku. coś takiego, że no, pojawia się coś takiego, że trochę gorzej mm, łapie, ost, może nie tyle ostrość, co powiedzmy męczy mnie światło yy, takie, wiesz, które gdzieś tam z naprzeciwka samochód, jedzie w nocy i tak dalej, nie? I jak musiałem spędzić kilkadziesiąt godzin w forspeedzie, który, wiesz, non-stop noc i, i, wiesz, wszędzie gdzieś tam z różnych stron światła zapierdalasz naprawdę szybko, to ciężko mi właśnie było złapać, wiesz, zobaczyć co jest za chwilę i, i powiedzmy nadążyć za tymi wszystkimi szczegółami, nie? To było trochę męczące. Wolałbym, wiesz, właśnie tą grę wtedy w dzień i wtedy wiem, żeby nie było żadnego problemu. I Wiem, że wtedy bardzo też mi się oczy męczyły yy, przez to, że właśnie na siłę, wiesz, je przymrużałem, wytężałem, żeby jakoś właśnie dostrzec te szczegóły, złapać tą ostrość i pytanie, czy właśnie na takim drive klawie, gdzie, wiesz, musisz się naprawdę yy, lecąc, wiesz, przed siebie dosyć szybko skupić na tym, jakie te szczegóły są, yy, czy nie nadwyrężasz swoich oczu i czy sztuc sztucznie nie łapiesz, wiesz, tak jakbyś chodził cały czas w źle dobranych okularach, yy, wiesz, nie niewłaściwej jakiejś ostrości, nie? Czy to w ogóle wiesz, coś takiego się nie dzieje. Słuchaj, w Drive Clubie to jest tak, że ty tam nic nie widzisz, co jest przed tobą. Twoja widoczność to jest maksymalnie, nie wiem, 50 metrów przed tobą jeżeli patrzysz się dalej, to widzisz zlepek pikseli. No dosłownie wygląda to, jakbyś grał w jakąś retrogrę i to jest naprawdę... Na automatach, na automatach. Dokładnie. Ja w, na automatach starych, no? Dokładnie. I z kolei jak patrzysz właśnie na zegary, będąc w kokpicie i widzisz je zamazane, to zaczynasz się zastanawiać, kurde, czy ja mam jakąś wadę wzroku, czy ja jakoś z bliska nie widzę, wiesz, zaczynasz się zastanawiać nad tym, ściągasz okulary i patrzysz się na żywo, czy czy bo co ciekawe, wam powiem jedną rzecz właśnie zauważyłem, że w, w PlayStation VR, jak jest ta aplikacja, ten Playroom tam macie taki pokój, gdzie możecie się bawić figurkami tych takich śmiesznych ludków, wiecie, z głową telewizora tak, tak, e, tak, tak, tak tak, tak. i tam no. macie wirtualny pad, którym jest odzwierciedleniem jeden do jednego tego normalnego, normalnego 1, 2, 3, 4. I, dokładnie, tam gdzie go trzymacie, tam w grze go widzicie i słuchajcie złapałem się na tym, że podczas kiedy e, przybliżałem tego pada do, do mnie w grze, on zaczynał się robić rozmazany, tak? No ja mówię, kurde, no coś jest nie tak, no zacząłem, wiesz, próbowałem oczami ostrość zrobić na tego pada blisko i on był cały czas rozmazany. Zamykałem jedno oko, był ostry, zamykałem drugie oko, był też ostry. Patrzyłem się normalnie i kurde, ten pad jest zamazany. Słuchajcie, ściągnąłem gogle, wziąłem sobie pada tego normalnego, przybliżyłem tak samo i on był też na żywo mi zamazany. I ja żadnej wady wzroku, z tego co wiem, nie mam. Więc albo... Ja, ja, play... to chodzi. No. Albo PlayStation VR tak sprytnie symuluje to wszystko, yy że wiecie, że macie rozmazany obraz z bliska, próbuje naśladować rzeczywistość i, dlaczego, i dlatego tak, tak realistycznie, tak imersyjnie się gra w te gry i się przebywa w środku, e, co też mi, co też mi u, u, potwierdziło to, jak, jak strzelałem w, w The London Heist z, na strzelnicy z pistoletu. W momencie, kiedy wiecie, przez szczerbinkę musicie celować z pistoletu, zamykacie jedno oko, kurde, no jak na żywo. Słuchajcie, efekt 3D w tych goglach jest naprawdę... Jest coś niesamowitego. Świetny jest jest świetne. Ja grałem w tą strzelankę. Eee, podejrzewam, że wy nie mieliście okazji, bo. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie ma jej nigdzie, tylko ty mogłeś w nią zagrać, Rafale. Właśnie, nie ma jej nigdzie. Poza tym jest jeszcze kwestia tego sterownika, tak? Czyli tego pistoletu. Mówimy tu, może jak ta gra się nazywała, ja mówiłem ci far, na... far Point? Point. Farpoint, dokładnie. Farpoint. No. To jest chodzona strzelanka typowy FPP, może nie tyle typowy, bo dosyć rozwlekły, ale jednak korytarzowy. Tak, Niby idziesz po jakiejś planecie, ale, ale idziesz jakimś tam korytarzem, przede wszystkim po to, żebyś się nie musiał kręcić w kółko i zaplątywać w te kable, bo byś się zabił. Więc ogólnie to się obracasz tam 45 stopni w lewo, w prawo nie? i, i trzymasz w ręku karabin który dokładnie tak samo, wiesz, trzymasz również w goglach, więc mhm. jest to po prostu A, no. świetna imersja, że, że go trzymasz i w ogóle ci nie przeszkadza to, że tam jednym kciukiem, wiesz, się poruszasz, yy, zamiast robio, robić jakieś ruchy. Aczkolwiek jest taki moment, że kiedy stoisz, jest ok. Kiedy zaczynasz, wiesz, yy, iść, to jest ci dziwnie, że ty stoisz a ta postać zaczyna iść i to jest taki moment kiedy najbardziej łapałem takie zachwiania, kiedy za każdym razem kiedy stałem i hmm. był moment wiesz kiedy zaczynałem iść to to było takie minimalne wiesz kiwnięcie się żeby złapać równowagę bo bo gdzieś tam się mózg wiesz oszukiwał natomiast całe sterowanie było świetnie odwzorowane, może troszeczkę tam sensory głupiały bo bo wiesz naprawdę dużo było kamer wszędzie rozstawionych i, i te kolorki gdzieś tam potrafiła czasami kamera złapać z innego stanowiska, czy, czy coś w tym stylu, ale, ale naprawdę, wiesz, bez żadnego opóźnienia ten pistolet, machałeś sobie nim jak chciałeś i, yy, i on po prostu, wiesz, zachowywał się idealnie. W związku z tym, wiesz, strzelając do jakichś tam mnóstwa, wiesz, wybiegających pająków, robaków, czy, czy czegoś tam, yy, no tak naprawdę nie miałeś żadnych problemów z celowaniem, tak? No nie byłbym w stanie na żadnym FPP, na żadnej myszce, na czymkolwiek wykonywać tego, co, co, wykonywałem, mając tego gnata w ręku. Może to jest trochę, wiesz, kwestia tam zasługi, że kiedyś długie, długie godziny, wiesz, na pistoletach się zakrywałem w time crisis. Tyle, że tamten ekran był zawsze przede mną i to było celowanie, wiesz, tam o, o 20 cm ręką w lewo w prawo, a tutaj wiesz, trzeba się było trochę poobracać czasami. I, I naprawdę celowanie było świetne, tym bardziej, że tam też karabin miał właśnie celownik, gdzie jak się przyłożyło go do oka odpowiednio, to, to od razu ci się, wiesz, pojawiał tam delikatna luneta i, i zbliżenie. Ale to nawet nie było potrzebne, bo, wiesz, tam amunicji nie oszczędzałeś, tam miałeś po prostu, wiesz, standardy przegrzewającej się lufy, więc tak naprawdę, wiesz, waliłeś, ile chciałeś. I to naprawdę dawało świetne wrażenie. Szkoda, że ten kontroler nie będzie możliwy do kupienia jako wiesz plastikowy, bo pytałem się gościa specjalnie o to i patrzyłem, jaka jest jego konstrukcja. Przez to, że on ma właśnie tego, no jak to się nazywa? Gościu twierdził, może się gościu nie znał, o tak powiem, nie, bo ja mam mowy. Wiem, że do mówów też wychodziły takie różdżki, które nie miały tej świecącej kulki. Tak, nawigatorem. Tym kontrolerem, nawigatorem dokładnie. Tak, takim. tak, tak, tak. Ja. Nie wiem, czy ktoś o tym pamięta jeszcze dzisiaj w sony. Ponoć ten karabin ma być sam w sobie oddzielnym sprzętem i nie będzie to w pełni funkcjonalne przy żadnej jakiejś tam wiecie nawet chińskiej nakładce, gdzie po prostu wsadzisz a, a w lufę jednego muwa, a pod lewą rękę jakby tam gdzie magazynek powinien być czy ten uchwyt tego nawigatora. Nie wiem jak będzie, moim zdaniem powinno to się sprawdzić, bo Ale... na pewno sprawę... Na no dobrą sprawę, teraz sobie o tym nawigatorze przypomniałem dopiero. A mów przecież ma rozszerzenie od spodu, ten port, taki USB, który możesz podłączyć do urządzenia i on powinien też wtedy spust móc zasymulować z drugiej ręki, nie? Prze przeciągnąć sobie. Czy to jest Ale tak? Czy inaczej? Pytanie jest tylko takie, czy oni to systemowo zablokują i konsola tylko będzie rozpoznawać ten konkretny model pistoletu, bo jeżeli tak zrobią, no to tylko będziesz musiał nową zabawkę kupić pewnie za 300 zł, a jeżeli tego nie zrobią, to spokojnie na tym sharp shooterze, jak to się zwało, będziesz mógł grać, bo nie chcę skłamać, ale gdzieś w internecie, czy to na Redditie, czy, czy tam inny takim stronie widziałem zdjęcie, jak gościu grał Farpointa używając właśnie tych starych sharp shooterów od Sony, tak, z nawigatorem i z tym bardziej właśnie, no, że było praktycznie identyczne urządzenie, tak, gdzie się po prostu wciskało tego nawigatora i ja wtedy z tym gościem zapomniałem po prostu o tym, że to istniało i, i nie pociągnąłem tego argumentu, że był też ten nawigator nie i faktycznie może bym się coś więcej dowiedział, no ale tamten gość był przekonany, że, że to nie będzie wspierane. No, nieważne, w każdym razie imersja była świetna, i, i wtedy, kiedy wiesz, szedłeś sobie nie w tej strzelance, kiedy naprawdę się wczułeś, miałeś ten karabin w rękach yy, i tam była specjalnie wiesz taka wymuszona scenka, no bo to wiadomo, no, wszystko robią tak jak pod efekty 3D, że wiesz musiałeś iść jakimś yy, zboczem góry, tak jak trochę wiesz, w godoworach starych i zaczynałeś spadać z tego zbocza to był taki moment kiedy naprawdę było obstranie, nie, że wiesz nie planowałeś tego spadania, zaczynasz spadać i, i kurwa nie chciałem tego i wiesz i czujesz jak ci podjeżdża, gdzieś tam do gardła czy, czy coś. Mhm. I to było spoko. To naprawdę strzelanie, strzelanie z tym karabinem w ręku to była chyba najlepsza rzecz. Jaką, jaką tam doświadczyłem, bo te riksy były fajne, a propos do jeszcze tych efektów wzrokowych, o których mówiliście, że właśnie tam Tomek tego pada, przysuwał sobie do oczu i mu się ostrość rozjeżdżała. Pamiętam, jak, bo pierwszą grą, którą odpaliłem, właśnie były ten riks, czyli te mechy biegające sobie po arenie. I tam jest coś takiego, że masz wyświetlanego hada bezpośrednio, gdzieś tam na szybie, tego mecha, czy, czy coś w tym stylu. nie? czy tam na hełmie, nieważne, no gdzieś on ci się tam wyświetla i on ci się wyświetla w taki sposób, że ty możesz na niego spojrzeć, on jest bliżej i wtedy zupełnie tracisz ostrość tego, co widzisz gdzie indziej. Po prostu tak to jest, to jest blisko. To jest blisko i ty to widzisz i, i po prostu musisz poświęcić chwilę, żeby spojrzeć na te wskaźniki dokładnie tak jak, nie wiem... W w samochodzie czy, czy coś w tym stylu, żeby yy, ocenić powiedzmy, co tam się dzieje. Nie? I to jest właśnie zajebiste, bo oczy się zachowują tak jak na żywo. Dosłownie Dokładnie, możesz to wybrać to sobie naturalne. możesz sobie wybrać punkt patrzenia, wiesz, punkt ostrości i, i, i to sprawia wrażenie, że ty przebywasz w tej grze i ty czujesz, że ty tam jesteś. No Kwestia perspektywy, wiesz, postacie z, postacie z gry są twojego wzrostu. Ty masz głowę na wysokości i głowy i to zupełnie diametralnie zmienia sposób, jak postrzegasz grę i gra nie musi mieć ekstra grafiki, żebyś ty się czuł, że kurde ja naprawdę jestem w środku. I z tym one nie kłamało, że e, jesteś w grze, naprawdę jesteś w grze i, i problemem właśnie nie są gry, tylko jak, jak dla mnie technologia, która na razie jest, która to wszystko hamuje. Hmm, hamuje, nie hamuje, to bym się nie zgodził. Tomku, powiedz mi, która gra wywarła na ciebie największe wrażenie? Job Simulator. To jest ta popierdółka, w której wiem, z, tak, z kreskówkową tak, tak. grafiką, gdzie robisz wszystko, co chcesz. Wiesz, bawisz się, że pracujesz w pracy, masz, wiesz, telefon, podnosisz telefon, wciskasz guziki, dzwonisz, jeb, słuchawkę wypierdalasz, dwa boksy dalej, nagle ktoś z tego boksa krzyczy, ej, kto to rzucił? I ty autentycznie podnosisz dupę z kanapy, patrzysz, a tam robot się na ciebie patrzy i te robot się patrzy na ciebie jakieś, wiesz, 20-30 metrów dalej. Ty nagle patrzysz, że ty jesteś w ogromnej hali, a przed chwilą byłeś w domu. Kurde, myślisz sobie niesamowite. Wiesz, yy, yy, powiedz mi Tomku, bo yy, z tym y, Job simu, simu, Simulator tak? Simulation yy, Czy nie wydaje Ci się po prostu, że dla użytkownika, który będzie chciał kupić vr MUF jest pozycją obowiązkową? Jak najbardziej, jest pozycją obowiązkową, z tylko że z tym jest bardzo duży problem, który na dzień dzisiejszy jest do rozwiązania tylko w jeden sposób, Sony musi wypuścić inne urządzenia, bo yy, tak jak na o, wielu... O. Wie no. Słuchajcie, tak jak na wielu, wielu podcastkach, w wielu miejscach się słyszy jedną rzecz, że Sony powołało do życia sześcioletnią technologię, przyniosło z, z, z, wiecie, praktycznie trupy sprzedaje za cenę normalnych urządzeń. Mówy wyprzedzały swoją erę i to są naprawdę zajebiste kontrolery ruchowe. Odzwierciedlenie, e, słuchajcie, można, dzięki mówom można podnosić w grze kubek, podrzucać go do góry, łapać go drugą ręką. Precyzja jest jeden do jeden, można żonglować przedmiotami, jest po prostu mistrzostwo świata. Problemy zaczynają się w momencie, kiedy trzymacie ten kontroler nieruchomo, a w grze on e, porusza się mało, bo powiedzmy sobie o, o pół milimetra do przodu, pół milimetra do tyłu, ale drży i to bardzo psuje mmm, doświadczenie, bo nie jesteście w stanie, wiecie, wy trzymacie rękę nieruchomo, a wasza ręka w, w grze drży I, i to jest dziwne uczucie, wiecie, takie jakby, wiecie, ból fantomowy, nie, to boli was coś, czego, cze, czego nie, nie, nie macie, nie widzicie, a czujecie, jakbyście mieli, tak, więc tak samo jest z waszą ręką, w, w grze drży, a wy stojecie nieruchomo i to jest takie dziwne. Druga sprawa, która jest większym problemem, to jest to, że w momencie, kiedy podniosłem pączek w Job Simulator, wziąłem mm, gryza, no. podrzuciłem go do góry, ale niestety nie udało mi się złapać i on spadł na ziemię, to ja automatycznie się schyliłem, żeby, ten, żeby tego pączka podnieść i w tym momencie kamera straciła z widoku moje mowy. I to, co się odjebało z tymi wirtualnymi rękoma, to aż musiałem usiąść, bo, bo aż mi się zawróciło w głowie. Ręce zaczęły skakać po całym ekranie, do przodu, do tyłu. W tym momencie ekran mi zgasł, bo kamera oczywiście straciła z widoku moje gogle. I tak się zastanawiałem, kurde, o co, co, co tu się stało, o co chodzi? I w momencie, kiedy się wyprostowałem, wszystko wróciło do normy. Tak więc problem jest yy, mów, Problem jest kamera, która nie widzi jedynie w takim malutkim wycinku co bardzo przeszkadza w grach, tak? w tym głupim Job Simulator, w głupiej grze, które, która daje jak dla mnie najwięcej wolności. W momencie, kiedy się odwrócicie o 180 stopni, żeby po, po prostu coś zrobić za wami, wy tracą zasięg i nie możecie tego robić. Wasze po prostu znikają wam wirtualne ręce. Więc na dzień dzisiejszy wszystkie gry, jakie będą zajebiście działać na PlayStation Move, PlayStation move na, no, na PlayStation move i VR, według mnie, to będą takie celowniczki e, ala właśnie o until dawn ala właśnie drive club Coś, co sprawia, że wy nie będziecie musieli robić za dużo ruchów w przestrzeni, tak? Czyli będą to zwykłe takie symulatory czołgów, symulatory samolotów, a wszystko po kroju Job Simulator, czy na przykład London The Heist, co, co jak dla mnie strzelnica jest kapitalnym pokazem możliwości tej technologii, bo słuchajcie, możesz, możecie podnieść pistolet, załadować magazynek, tak jak robicie to w, w, ży, w życiu, tak? Na co dzień przyciągacie rękę do drugiej, w tym momencie magazynek jest załadowany do pistoleta, ale jak się już z tym oswoicie, to możecie robić takie cyrki, że podnosicie pistolet, podrzucacie go sobie do góry, drugą ręką łapiecie magazynek, uderzacie magazynkiem o, po o, no, tak, o stół, tak, tak, tak. od stołu się magazynek odbija, wy w drugą ręką łapiecie pistolet i w powietrzu ładujecie magazynek do pistoletu i oddajecie strzały. No słuchajcie, Matrix to, to sprawia takie wrażenie, że nie da się tego opisać. Musicie założyć gogle i się pobawić. Ale największym problemem na dzień dzisiejszy według mnie to jest technologia. Kamera, PlayStation Move, no i niestety grafika. Grafika w tych grach, tak jak Drive Club i innych... Wygląda tragicznie, no wygląda gorzej niż początki playki, playki trójki, a jest to wszystko spowodowane tym, że jeżeli chcemy uzyskać, według mnie oczywiście, jeżeli chcemy uzyskać realistyczną w miarę grafikę w goglach VR, to się wiąże z tym, że automatycznie grafika będzie skalowana i będzie wyglądała okropnie. I tu na ratunek przychodzi PlayStation Pro. I jestem ciekaw, jak to się wszystko obróci, bo jeżeli na pro gry zaczną wyglądać Normalnie, schludnie, nie pikselowato, tylko po prostu poziom takiego job simulator, tak czy Londoner Heist, ja te google ponownie zakupię. Tylko oczywiście, jak troszeczkę stanieją, bo na dzień dzisiejszy dla mnie tak technologia za 1700 zł, bo kamery i mówy już miałem dawno temu, to jednak jest troszeczkę za drogo dla tych trzech, czterech gier wartych uwagi. I, i, i będę bardzo, bardzo śledzić jak ta technologia się sprawdzi jak to będzie Sony ją karmić nowymi grami bo troszeczkę się boję, że ze względu na te wszystkie problemy których na razie za dużo nie słychać, bo Sony sprytnie wiecie dało do sklepów tyle gogli ile uważają, że żeby hype wzrósł do poziomu po prostu, żeby wyjebało sufit i dopiero jak nowa partia wyjdzie to wszyscy bez wiecie, bez ani zajknięcia jednego pobiegną do sklepów i zakupią kolejną partię na razie jest strasznie cicho o VR, ani o plusach, ani o minusach ludzie nie mówią. Tak więc. No, ja czekam, ja cały czas czekam. Eee, powiem ci Tomku, że do końca się stało mnie zgodzę. W sumie mogę powiedzieć, że w ogóle się z Tobą mnie zgodzę. Bo to jest oczywiście pierwsza technologia, więc z tym może być jeszcze różnie, więc nie wiadomo kiedy to przyjdzie, kiedy to nie przyjdzie. Eee, tak czy siak e, dopiero to testujemy dopiero mamy świadomość, że coś takiego jest i dopiero się tym bawimy zobaczcie jak mocne kąpy potrzeba i w ogóle jak mocny kąp musi być po potrzebne żeby obsłużyć tego okulusa albo HTC a playka dla mnie e, w sumie chyba dla ciebie też playka radzi sobie z tym bardzo dobrze i, e, i powiem ci, że ja nie miałem żadnych problemów technicznych jeśli chodzi o z, grami, z tymi grami nic mi nie zwalniało a z tego, co słyszałem y, od, y, może nie tyle od znajomych, ale po prostu co w, interne w internecie przeczytałem, że graficznie te y, oba tytuły się od siebie nie różnią. W sensie oba headsety, czy o, o, o, Oculus, czy ten y, od HTC, czy PlayStation, a konsola jest naprawdę już teraz na rynku, jest bardzo słabą konsolą, więc technicznie wierz mi Tomku, że, y, bo tobie chyba chodzi o, nie wiem, 5 lat chyba świetnych, bo na bardzo mocnych ma maszynach yy, grafika prezentuje się podobnie nie, nie, nie, nie. tu troszeczkę e... się mylisz Krystian, bo jeżeli, e... jeżeli no, chodzi mówmy, o technologię ekranów to one prezentują podobny poziom Oculus i PlayStation VR, to jest podobna półka, jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu, jeżeli chodzi o same ekrany. Z tym, że na okulusie bardziej widać ten efekt siatki na pikselach, ale jeżeli chodzi o samą grafikę w grach, no to nie możesz porównać... Nie, okay, okay, wiesz, okay, wiesz, o co okay. chodzi. Wiem, wiem, wiem. Tylko, że no słuchaj, no właśnie ty masz, ty masz z tym problem Kiedyś gadaliśmy sobie o tym na Facebooku Że ja wchodzę w świat, czuję imersję Dla mnie jest zajebiście, ja się czuję zajebiście Odpalam sobie na przykład e, To była dla mnie Gra, która wywarła, wywarła na mnie Bardzo duże wrażenie, czyli Wild World Sky, wchodzę sobie do tego świata Pewnie w to grałeś, wchodzisz sobie do tego świata Cholernie długo się to wczytuje, w ogóle wszystkie te gry się długo wczytują, no ale nic na to nie poradzimy. Wchodzisz w ten świat i jesteś sobie tym Bogiem, i patrzysz na to wszystko z góry, i ogarniasz to wszystko, dla mnie zajebiście, super się w tym czułem, miałem zajebistą i grafika mi nie przeszkadzała. A ty wchodzisz, to zakładasz gogle no nie no, lornetka, nie no, nie no, grafika beznadziejna, nie no, i nie czuję imersji, nie no, gubi mi się, mów na kamerze, nie no, w ogóle to nie jest dla mnie, nie no, jeszcze nie brudzą mi brudzą się soczewki. No właśnie, ca cała opcja polega na tym, jak ty tu do tego podchodzisz, jak ja, ja jestem trochę za mimo wszystko jestem zahypowany i twierdzę, że to jest dobra technologia dobrze, że ona już się pojawiła nie jest to dla każdego technologia myślę, że jest to lepsza technologia niż Kinect kiedy wychodził i te Playstation Move z, tym, z tymi całymi grami to jest troszeczkę krok do przodu i wydaje mi się, że to będzie dłużej w obiegu i ludzie będą to ogarniać jest, jest za wcześniej, że Oczywiście, że jest za wcześnie, żeby te gry wyglądały dobrze i żeby to wszystko zajebiście działało Ale dobrze, że już jest, no, no, kiedyś, kiedyś to musi wyjść coś takiego, żeby, żeby to później wszystko się fajnie rozwijało Oczywiście, że PlayStation wydało mało tych konsol Powiedz mi, tam, czy możesz u siebie kupić? Czy mogę u Ciebie w Media Marcie kupić Wiara? Nie, nie możesz, wszystko się sprzedało w dzień premiery Dostaliśmy 10 sztuk, 10 sztuk poszło w dzień premiery i, I tyle. I kiedy będzie kolejna dostawa, nie mamy najmniejszego pojęcia, co nic nie mówi, zakupowcy nic nie wiedzą, nikt nic nie wie. Ja wiem, no, ja, na ja pewno ja przed świętami no. przyjdą. Na pewno przed tak, świętami przed się świętami. Tak, tak. Ja w ogóle jeszcze mam do ciebie pytanie, czy ty zarobiłeś na swoim egzemplarzu? A wiesz, że nie. Wiesz, że nie zarobiłem nic. A też a jestem ja, bardzo a jakbyś, zły. A jakbyś wrzucił teraz na Alegrobis zarobił? Nie, nie. Już możesz go ogle spokojnie za 1500 zł kupić. A, więc ludzie tak sprawa. jak szybko kupili tak szybko sprzedają ale no żeby, żebyś nie odebrał powiecie, mnie źle że, że, że, no tylko dokończę to, okay, dobra, dobra no. żebyś mnie źle nie odebrał i, i ja powiem tak e, VR to jest przyszłość gier i mam nadzieję że jak najszybciej dojdziemy do tego momentu kiedy będziemy się czuć jak w Matrixie i jest technologia którą trzeba unowocześnić dopracować rozwiązać parę problemów, tak jak na przykład poruszanie się w grach i tak dalej, i tak dalej, żeby ludziom się nie żygało, bo o dziwo w Battlezone, w tej grze z czołgami, gdzie myślałem, że nie będę miał najmniejszych problemów, bo przecież jest cockpit, który powinien niwelować te efekty wymiotów, po 10 minutach zacząłem mi się robić słabo i źle i naprawdę musiałem ściągnąć ogle, co się sam zdziwiłem, bo w dreklabie nic, w Riksach nic, a w takiej gierce, gdzie jeździ z czołgami, to zaczęło mi się robić niedobrze, więc no tak, to tak, jest tak, ciekawe, każdy tak. będzie indywidualnie do tego podchodzić, do tego podchodzi, tak. e, ale to jest ja przyszłość, to no jest dobra, przyszłość no. gier. Ja myślę, że jeszcze na, na, ten dzień dzisiejszy powinny być dema większości tych gier, które wychodzą, żeby człowiek mógł sobie ogarnąć, czy, czy nie, nie zżyga się przy tym, jak kupi, bo faktycznie, ty możesz że tak. kupisz tego, battlezone'a kupisz, pograsz sobie 10 minut, zżygasz się, no i co, no, no, no i co teraz? Ani cichaj nie zwrócą, ani nic. Więc powinno być jakoś, jakieś dostępne demo dla wszystkich. E, tak, ja myślę, że to jest faktycznie nowa technologia. Zobaczymy, jak to będzie się e, ogarniało później. Ja jestem tym cały czas w miarę podjarany i w sumie bardzo mnie to cieszy, lubię sobie coś takiego pograć i będę sobie pewnie ogarniał od czasu do czasu to gry. Myślę, że w następnych odcinkach będę ogarniał gry, będę Wam mówił co ogrywam na wiaże i myślę, że w każdym odcinku będzie przynajmniej jedna gra. Już bym powiedział dzisiaj o trzech grach, ale mi się to nie udało. Tomko, jeszcze tak szybko ogarniałeś filmy? E, ogarnia, ogarniałem film przez internet przez przeglądarkę internetową z CDA Dokładnie. i kurczę wiesz cały ten tryb cinema to dla mnie jest kaplica i porażka bo no, to jest jakoś dla mnie nigdy w życiu tego nie włączę nigdy w życiu nie będę grał w gry standardowe bez VR na w tym trybie cinema i nigdy nie, nie, nie, no to... nie pomyślę o filmach żeby oglądać je bo po prostu za dużo pikselów widać mimo nie. że efekt bycia w kinie jest zajebisty tak, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a propos, a oglądałeś sobie filmy do tego stworzone. Tak, i one są w bardzo kiepskiej jakości Dokładnie. rozdzielczości, nie są... wiem w ogóle o co tu chodzi w tym wszystkim. Nie? Tak, tak, tak, tak, tak, no to ja ci powiem, nie wiem czy sobie ogarniałeś taki film, który się nazywa In Invaders. To z królikiem. E to z królikiem, dokładnie tak. I wyobraź sobie, że masz opcję, że, musisz, że możesz sobie to ściągnąć, a masz opcję, że możesz sobie wejść do jednego z tych, e, e, z tych e, programów e, aplikacji streamujących i możesz sobie to streamować i oglądać. I ja, ja sobie zrobiłem takie małe porównanie, ten filmik chyba trwa, nie wiem, dajmy na to 10-10 minut, zajmuje 1,5 giga ściągania i te same 1,5 giga oglądasz sobie na aplikacji I oczywiście ona ci nie streamuje 1,5 giga, bo nie da rady. Więc yy, summa summarum chodziło mi o coś takiego, że tu właśnie jest problem, że filmy te 360 dajmy na to, one potrzebują dużej jakości w ogóle, A one potrzebują dużo giga, dlatego filmiki na tych aplikacjach ala Netflix mogą gorzej wyglądać niż na no, niż to co ściągniesz i ja właśnie to zauważyłem. Ale na przykład, nie wiem, czy wiesz, były na przykład wydarzenia sportowe, może, mogłeś sobie obejrzeć walkę szpilki kawałek. Jesteś gdzieś sobie gdzieś tam na e, narożniku w rogu i sobie oglądasz, możesz się obracać, patrzysz na reakcję publiczności, zajebista sprawa, naprawdę. E, no. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o VR, to to jest technologia jutro, będziemy to omawiać, będziemy o tym mówić i myślę, że w każdym odcinku coś trochę powiem o tym vr i o grach, które mam, a mam naprawdę już dużo gier i sporo gier przeszedłem. Słuchajcie, na zakończenie... Na zakończenie powiedz będziemy... mi, czy w Valkyrie no. grałeś, graliście w Valkyrie, bo to w sumie była trzecia gierka z tych, które ograłem i też dobre wrażenie na mnie zrobiła. Tak, całkiem dobre wrażenie. Myślę, że Rafale powiemy sobie o tym w następnym odcinku. Tak no czy siak, chciałbym. No, no, no, ch chciałbym już pomału kończyć, więc na końcu hejtujemy Tomka. Tomku, powiedz mi, czemu cię w tym odcinku hejtujemy. A, hejtujecie mnie w tym odcinku, bo to jest wasza jedyna i ostatnia możliwość, żeby to zrobić, więc to dobrze wykorzystajcie. Okej, okay. więc Tomku, było nam bardzo miło. Cieszymy się. Pamiętasz, czy nagrałeś z nami odcinków? Oj, nie mam pojęcia, szczęśliwy czasu A nie liczę. Nie przygotowałeś. A pamiętasz, Rafale, od którego odcinka ty zacząłeś? Bo wiem, że ty to rejestrowałeś. Ja zacząłem, wydaje mi się, że od 16 albo 17. A wiesz, tak. jest... A Tomek, Tomek był po tobie, no. czy przed? Tomek wcześniej się pojawiał jako gość a, tak, potem, to wiem. a potem był z nami na stałe, wydaje mi się, że gdzieś od 30 któregoś jakoś tak. Mhm, bardzo możliwe. No ale chyba, chyba Tomku nagrałeś ponad rok z nami. No, troszeczkę się razem ponagrywało i, i naprawdę się kapitalnie nagrywało, co zresztą słuchacze nam sami mówili, że, że z odcinka na odcinek coraz lepiej, że idziemy już w góry. Mhm. I bardzo, bardzo mi smutno właśnie z tego powodu, że podjąłem taką decyzję, że, że na razie kończę z nagrywaniem, e, ze względu na to, że po prostu nie mam czasu już grać tak, jak bym chciał. E, I naprawdę... Rodzina zaczyna troszeczkę więcej czasu wymagać ode mnie, co oczywiście jest naturalnym, naturalną rzeczą i jak najbardziej chcę im właśnie ten czas poświęcić. Co prawda wiecie, nagry, nagrać odcinek, te trzy godzinki, poświęcić czasu raz na dwa tygodnie, to dałoby radę zrobić, ale Uwierzcie mi, na razie jest mi to ciężko, ten czas wygospodarować, wiecie, przygotować się do odcinka, ograć wystarczająco grę, ogarnąć nowości. Ja mam teraz w tym momencie takie zaległości, że naprawdę stwierdziłem, że lepiej będzie dla wszystkich, jak na razie sobie wezmę taki, wiecie, urlop wychowawczy, tak, więc... No. Bardzo chciałbym tobie, Krystian, podziękować za te wszystkie odcinki, nagrania. Rafałowi tak samo zdążyliśmy się poznać, wypić sobie piwko no, no. razem, więc tak samo słuchaczom dziękuję za te, za te wszystkie miłe i niemiłe komentarze, komentarze. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze sobie nagramy nie jeden odcinek, ale na dzień dzisiejszy to ślicznie się ze wszystkimi żegnam. Dziękuję za uwagę. No i to tyle. Okej. Okay. E, więc, mam nadzieję, Tomek, że to no. faktycznie będzie urlop. No tak, i kiedyś, zobaczymy i kiedyś, też od wrócisz nadzieję. Tak. E, jak słyszycie, drodzy słuchacze, Tomek się z nami żegna. E, póki co na stałe, może jeszcze kiedyś wróci. E, zobaczymy. Dziękujemy ci, Tomaszu. E, było, było naprawdę nieźle i czym prezentowałeś dosyć wysoki poziom. No e, pierwszy podcast, ci. którego mnie nie wyjebali. E, do, dokładnie, przynajmniej nie, nie ktoś tylko tak. E, no wiecie, nie wyrzuciliśmy. E, słuchajcie, drodzy słuchacze, więc za dwa tygodnie. Będziemy w nowym składzie, mamy już jedną osobę, jest, jest przygotowana. Będzie mocno pecetowa. Zobacz, jak I... się szybko pocieszył, no. I, i tak, i, I będzie mocno pecetowa i już nawet nagrał parę rzeczy, więc nie będzie to osoba, która nic nie wie na ten temat. Tak, e, nigdy tym razem nie na doświadczonych. Dokładnie. Zauważcie, że Tomek przyszedł z podcastu i już miał doświadczenie, więc teraz robimy to samo, bierzemy kogoś, kto już nagrywał, nie w podcaście. Wydaje mi się, że to, to była taka bardziej To były audycja. audycje na żywo, więc no nie można tego tak... tak to jest trochę coś, coś innego, no ale na pewno też, też się dowiecie, może tam posłuchacie i tak dalej. Natomiast no taka decyzja też, że w tym kierunku się skłaniamy, trzeba trzeba przyznać, że wiemy mniej więcej, kto nas słucha, wiemy, że wśród słuchaczy mamy też osoby, które mocno grają na pc-tach my tutaj się często tam podśmiewamy i Wiadomo, że jesteśmy mocno konsolowi i myślę, że to też może być dobra decyzja, że trochę trochę tam z tego drugiego obozu do nas dotrze jakichś ciekawych informacji i spostrzeżeń. Dokładnie, więc jakościowo mam nadzieję, że nie spadniemy bez Tomka. Będzie ten sam bardzo wysoki poziom. Słuchajcie, za dwa tygodnie będzie nowa osoba, zobaczycie nowy skład, i być może od czasu do czasu wpadnie do nas Tomek, jak będziesz Tomek chciał, to zapraszamy, jak będziesz chciał, wrócić do nas na stałe, też zapraszamy w czwórkę, też się dobrze nagrywa podcast. Eee, dobra, to tyle, słuchajcie, 71 odcinek, dosyć e, mocny z hejtem Tomka, e, właśnie staje się historią, więc e, standardowo ja nagrywałem, czyli Christian Kełnder i dziękuję za uwagę, A ze mną nagrywał Rafał Radomyski. Dziękuję, cześć. I póki co, po raz ostatni, Tomasz Zawacki. Dzięki jeszcze raz wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Standardowo wchodźcie na naszego Facebooka, na bezimienny.pl piszcie do nas maile i wchodźcie na padportal.pl, tam rzucamy podcasty. A niedługo dojdź, dojdą nowe strony, na pewno jedna, może więcej. To dowiecie się już za dwa tygodnie. Więc trzymajcie się. Cześć.